Dobra, chcę wam, zanim zaczniemy, chcę wam opowiedzieć taką jedną historię, która wydarzyła się wczoraj przed kinem, w kinie znaczy, ale przed filmem. Rozgrywała się w tej sali, gdzie ludzie jedzą, tam można zmienić sobie jakiś napój, usiąść przy takim małym stoliku metr na metr. I czy tam z laptopem pogadać z kimś, poczekać, aż kimś się zacznie, aż tam zaczną wpuczać na salę. I nie było wolnego miejsca do siedzenia. Albo miejsce, żeby można było sobie postawić stolik, i takie stoliki były gdzieś pod ścianą. No i widocznie obsługa zaspała, nie wiem, ale były te stoliki, tylko one były tak ściśnięte, że można było sobie brać jeden na raz, żeby było dostęp do kolejnych z tych stolików. A obok były też plastikowe krzesła, też na takiej zasadzie, nie? że można było sobie brać tylko jeden na raz, a nie że. Można było sobie wziąć te krzesła ze środka. Więc ja wziąłem sobie taki stolik, wziąłem krzesło, usiadłem. Ktoś, jeszcze paru ludzi tak zrobiło, po czym tam siedzę, czekam na film i patrzę. Jakaś baba usiadła przy tych stolikach pod ścianą ściśniętych i tam postawiła sobie kawę, wzięła sobie jedno krzesło, usiadła przy tych krzesłach i w ten sposób jednym ruchem zablokowała cały dostęp do kilkunastu stolików. Jaki cholerny strozni z niej był. Ja, w głowie mi się to nie mieści, że ja to naprawdę zobaczyłem. Cóż, była po ciemnej stronie mocy, tak? Oczywiście na jeden film, tylko w innym teamie. No, dobra, zaczynamy? No, proste. Więc witam, Garę teraz z tej strony. Cześć, Adrian, Lucky, z filmu Ebu. Cześć, Grzesiek, Piku. I Gwiezdne Wojny wracają w tym roku z samodzielnym filmem o zgrabnym tytule Rogue One, A Star Wars Story, który doczekał się polskiego topornego tytułu Water 1 cyfra 1. kropka, Gwiezdne Wojny, Myślnik, Historie. No i Adrian... alternatywnego tytułu Gwiezdno Wojenne Historie o pewnym ancymonie. Ewentualnie Partyzant 1 i Gwiezdne Wojny. Czemu Partyzant? Bo Rock One. Rok. Tłumaczenie autorskie na Partyzanta. Um. <śmiech> Myślałem, że tylko, tylko alternatywne łobuzy inne takie wchodzą w grę. Ewentualnie Gałgaron czy Hultaje. No. Tak. No ale cóż. Nie, ale skoro już tak e, wpadliśmy, wpadliśmy na ten temat, tak, już na wstępie, to no, ja, ja tak wczoraj sobie pomyślałem i ten tytuł musi taki być, tak? Niestety. To jest kwestia kwestia promocji, tak? Jeśli e, nie umieścimy w głupiego przestępcy akademinatu przed sagą zmierzchu e, zaćmieniem, tylko zostawimy samo zaćmienie, to ludzie pisząc w wyszukiwarce, czy tam szukając filmów w sklepach. będą no, oceniać Antoniego tak znajdą Antonio niego. nie no, ale, ale w ogóle to kwestia tego, jak wpiszemy to w wyszukiwarce tak, to jest naprawdę kwestia pewnie mnóstwa pieniędzy dlatego oni muszą wstawić wstawić labiryntu przed tytułem tytułem filmu, tytułem kolejnej części czy właśnie wiezne wojny, no nie, do tytułu żeby to im wyszukiwało no nie, żeby ludzie to znajdowali w wyszukiwarce tak. ja muszą, rozumiem, że to jest dosłowny tak. tytuł i ja się nie czepię. To jest dobre tłumaczenie, tylko. Ale grając w tym samym to znaczy tak. Łotr no, 1 brzmi fajnie, w moim zdaniem. Także. Brzmi zabawnie trochę, bo to słowo jest może y, dosyć mało popularne i z tego względu może się trochę zabawnie kojarzyć, ale generalnie no, nie wymyśliłbym chyba lepszego zamiennika. Więc. Moja klawiatura w telefonie myśli, że piszę skrót od płacy pierścienia. Aha. Jak, jak pisze Łotr. <śmiech> No, nie, ale, ale tytuł jest spoko, rozszerzenie, tak, czyli faktycznie za długi ten tytuł, no głupio to brzmi, no ale no to było konieczne, tak? I już inne tytuły, inne tytuły też pokazują, że. A nie można by było zatytułować tego po prostu Gwiezdne Wojny Water 1? Eee, można. <śmiech> można. <śmiech> Znalazłeś <się> lepszą opcję. <śmiech> tak, to, to tutaj się zgadzam. Ale generalnie ten rzecz Awards Awards nie ma szczęścia do polskich tytułów. Monsters przetłumaczyli mu na strefy X. Monsterz no ale... to jest oryginalny tytuł, tytuł o, polski tytuł, tak. X. Godzilla mu przetłumaczyli na Godzilla, tak? Z tego co wiem, tak. To trudno było to coś zwieprzyć, więc... Ale tak, dyskutujemy o łotrze 1 i y, krótko o czym ten film jest. Piku? Weston. Film jest spin-offem sagi. Nie opowiada dla, o rodzie Skywalkerów, tylko dla odmiany troszeczkę inną historię wprowadzającą nas do Nowej Nadziei. Opowiada konkretnie o rebeliantach próbujących wygrać plany Gwiazdy Śmierci, czyli historię nam znaną z napisów początkowych Nowej Nadziei. Tu jest po prostu to rozwinięte i przedstawione dość szczegółowo. Poznajemy nowych bohaterów. I mamy zupełnie inny klimat. Gwiezd, to są gwiezdne wojny, które nie do końca są gwiezdnymi wojnami, ale o tym może później. Tak. I nie ma ani jednej postaci, która jest w relacji rodzinnej z Luke'em Skywalkerem. To jest kurwa niemożliwe. Nie e, no właściwie Ko, kolejne spin-offy. Tak? Troszeczkę Gwiec. może nie do końca nie ma, ale o tym też później. Znaczy z, tych, z tych nowych postaci że nie ma. Tak, z nowych, tak. tak. Już wiadomo, że główna bohaterka ma ojca zupełnie innego niż Luke Skywalker. Nie, już mi spoilerujesz Przebudzenie Mocy. No właśnie nie wiadomo, kto jest rodzicem Przebudzenia No, no Przebudzenia dobra, Mocy. ale naprawdę, skończ już ten temat. <głosy> dobra, przechodzimy w takim razie do twórców, czyli moja działka. Gareth Edwards jest reżyserem, jak już powiedzieliśmy. No, widziałem od niego tylko, tylko i wyłącznie film Godzilla. Który już w sumie sam każe, każe te, mieć pewne obawy, tak, do tego jak nakręcił Otra 1, bo w Godzilli to jakoś mm. bohaterowie byli bardzo zepchnięci, tak, na dalszy plan, a sama, sama Godzilla, tak, była. Gdzieś tam w centrum, co prawda nie była wiecie, pokazywana w całej okazałości i tak dalej prawie przez cały film, ale była tym punktem zwrotnym, wokół którego kręciły się jakieś tam postaci, które i tak zapomnimy, tak? Ja w ogóle nie pamiętam kim oni, kim oni tam byli. WOD 1, 1 jest w sumie nawet w bardzo podobnej stylistyce, bo tutaj też też postaci postaci, i o tym pewnie też powiemy, no nie, nie wydają mi się nawet tak ważne. Tak? Nie są tak rozbudowane, jakieś, nie, nie mają jakiejś, jakiejś konkretnej przeszłości. Chyba bardziej samo to, żeby podpiąć je pod tą sagę, wydaje się, wydaje się takim konkretnym celem twórcy. Przy czym tak, przy czym no, reżyser jednak swój styl ma. Tak? Już to po dwóch filmach widać co mi się podoba. Obsadowo w głównych rolach zobaczymy Felicity Jones i Diego Luna, Lunę. Felicity zdobyła chyba serca widzów ostatnio teorią wszystkiego, tak? To była dość taka przełomowa rola w jej karierze i teraz będą się sypać same pewnie w większe jakieś produkcje. No bo... Nie wadałem. Ale film miał dużo nominacji do Oscara, tak? Oscary jednak jakoś tam windują, tak? tak. Twój status, status aktorów. Diego Luna... W sumie kojarzę gościa z filmu i Twoją Matkę też, ale to był, to był niezależny hiszpański film bodaj. <laughs> Natomiast on potem, potem już grał w popularniejszych lub bądź mniej produkcjach. Pamiętam, że był taki film Casa de mi Padre, chyba dość popularny. Nie oglądałem go, ale często, często słyszę, stykam się z tym tytułem. Ja go widziałem w tym roku jeszcze w "Platfader", W tym filmie, w którym aktorsko Mel Gibson wraca do życia. I taka ciekawostka, Diego Luna wydaje mi się bardzo podobny do jednego z moich kierowników. <głos> Albo po prostu za dużo nadgodzin wziąłem w tym miesiącu. W każdym razie pozdrawiam Sławka, jeśli, jeśli to słucha. No W pozostałych, pozostałych rolach zobaczymy znane lub mniej twarze. Zobaczymy m.in. Jimmy'ego Smitha, tak? czyli znanego, znanego z, z trylogii prequelii. Zobaczymy nowe twarze, takie, takie jak Matt Mikkelsen, no, aktor, którego generalnie Hollywood ostatnio bardzo lubi jego twarz, natomiast niespecjalnie jakoś chce, chce żeby on się wykazał aktorsko. No, lubią, lubią go umieszczać tu i tam w takich byle jakich rolach, bądź takich byle jakie postacie mu dają. No, to było ostatnio w, w Doktorze Strange. I tutaj, no, i tutaj, nie dają mu zabłysnąć jakoś aktorsko. Tak. No to też jest w sumie taka bardziej bardziej posągowa twarz, taka bardziej reprezentująca tak jakąś wniosłość, a nie… Myślę, że jest jednak dosyć dobrym aktorem dramatycznym. Tutaj w tym filmie miał rolę jakby z potencjałem, ale chyba scenariusz nie pozwolił rozwinąć tutaj na się. No, tak na marginesie. No tutaj generalnie się zgadzam i też jak Mikkelsonowi dają się wykazać, tak to on potrafi. No, pamiętam zresztą, że jego, jego duńskie jeszcze filmy to pokazywały, natomiast jak trafił do Hollywood, to jakoś tak. Jak trafił do Hollywood, to zagrał w Casino Royale i tam dopiero zrobił scenę. Ja wiem, no wiesz. Ale tutaj... zagrał takiego ludzkiego Williana, więc to mu wyszło na pewno. Yy, tutaj tak, tutaj się zgodzę. Tylko, że też no, jest więcej, więcej takich niespecjalnych ról. Ja tak. chcę wspomnieć tylko jeszcze o dwóch nazwiskach, czyli okay. Ben Mendelssohn, który grał, którego nie widziałem w ogóle, skąd go kojarzę, który gra w Watcher, i, postać Orsona Krynika, takiego głównego, czarnego charakteru. Olico dyrektora, o. tak, okay. na białego ubranego. Już wiem dlaczego. I nie skąd go, roz, w, gdzie go widziałem wcześniej. Mianowicie w Bloodline, serialu Netflixowym, gdzie grał danego Red Baina. Jeśli mm. kojarzycie tę rolę, to wiecie, że on umie grać. A w tym filmie oczywiście tego nie widać. Tak jak wspomniany duński aktor, który też nie pokazał za wiele, bo nie mógł. A tak. Bo... Drugie nazwisko to oczywiście Michael Giacino, który robi po raz pierwszy w karierze w film z y, do Gwiezdnych Wojen. I chodzi o planę Ktokolwiek robi Skordo do Gwiezdnych Wojen y, oprócz Williamsa. Chyba y, pory do wszystkich I części Williamsa, ile się nie mylę. I to jest zaletą. No tak, zdecydowanie. Jeśli ktoś jest fanem tego twórcy, to na pewno nawet nie wiedząc, że on tworzy muzykę do tego filmu, to go rozpozna. Po pierwsze, oczywiście um, charakterystyczne użycie smyczków. To tylko Gacino tak robi. A po drugie, to jest... Tylko on ma tego odwagę wśród tych współczesnych kompozytorów, żeby napisać score, który się wybija podczas filmu. Używa bardzo wielu patentów znanych z klasycznej trylogii, ale jakoś. I to jest, był je tak, jego tak. jedyny minus, bo jak posłuchać to... już ten przeróbkę tego marszu imperialnego, to ja uh, słyszałem takie, że to, on to robił, bo musiał, że to miał w kontrakcie, że musi coś z tym zrobić, ale nie, ma, nie miał pomysłu autorskiego i. To był jeden taki słaby moment, kiedy... słyszałam, że były w ogóle perturbacje z doborem kompozytora i miał na stworzenie tej muzyki coś około trzech tygodni. Czterech, ja słyszałem. Czterech, a no, może czterech. I uważam, że nie wyszło wcale źle. Czy ja uważam? dobrze. Ja uważam w ogóle w przeciwieństwie, że generalnie jest coś takiego jak tak piosenka bondowska, muzyka bondowska, i zawsze tam e, zawsze twórcy muzyki muszą jakoś tak nawiązać do tych, do tych już legendarnych tak, e, kawałków w stylu Bonda. I tutaj tak samo, no, jest muzyka tak więc e, wariacje, wszelkie wariacje na temat e, kawałków z poprzednich części no, są mile widziane. Tak, to, to jednak fajnie, że jest takie, tak, że jest jednak taki konkretny styl. Tak. Więc zanim zaczniemy mówić o Watrzej 1 czyli za jakąś godzinę, to najpierw powinniśmy powiedzieć, o co myślimy o filmach Wojen jako serii. Więc kto, kto chce Mog zacząć? Mogę zacząć, tak? Mogę podnieść rękę. Ponieważ mamy tutaj dwóch hejterów Gwiezdnych Wojen U. oraz jednego fana. E, Nie fanatyka. W sumie przesadzasz z tym hejterem. Y, to znaczy tak, sam się tak przestawiłem, <laughs> więc rozumiem, rozumiem czemu tak mi nazywałeś. Nie, ja naprawdę nie mam po prostu co myśleć o Gwiecnych Wojnach, bo to jest e, historia tak daleka, tak z odległej galaktyki, e, że no, trudno, trudno mi w ogóle jakoś się odnieść. Tak naprawdę świadomie oglądałem tylko jedną część a tak Klonów, który jest dla mnie tragicznym filmem, który jak sam porównywałem już nawet do filmów z, z pudła Asylum. tak? czy te wszystkie no nie, ataki, ataki morderczej Anakondy czy Rekinado. No to dla mnie to jest film, film tego poziomu, przy czym Rekinado jest świadome tak, tego czym jest, a, a Atak klonów jest po prostu e, wielką, wielką, rozbuchaną historią, która jest głupia, ale, ale zrobiona na serio przez gościa, go, pasjonata, no nie, który... Który nie wie, dokąd ją poprowadzić. Natomiast po prostu Gwiezdne Wojny widziałem bardzo, bardzo dawno temu nieświadomie. tak. Zaczęło się to wszystko w 1997 roku. Znam dokładnie daty, wygooglowałem sobie. Od tej całej serii tych żetonów tak? w chipsach, czyli Tazo, gdzie to się zbierało, z konkretne sceny z gwiezdnych wojen. Ja... Czy też tak pamiętamy? Tak, no to, no to jesteście już starzy jednak. <laughs> nie, albo mi się wydaje. Ale nie, generalnie, generalnie od tego się zaczęło, tak, że wtedy wróciły Gwiezdne Wojny do kina. Ja do kina nie mogłem. Tak, tak, bo to, było... tak. to była po prostu reedycja, tak, w 97 i stąd te wszystkie żetony się pojawiły. Można było, było je zbierać. Ja tak zobaczyłem to i wow. Te filmy muszą być super. Należy, no, że za specjalnie dostępu do kina nie miałem. Wtedy prawdopodobnie moja rodzinka nie miała, nie miała samochodu, no nie? a kino było bardzo daleko. Eee, to tak. A, no i kina też nie, nie grały tego e, zbyt często. To jakoś tak e, prosiłem, prosiłem e, tatę o te, o te filmy, i e, on znalazł alternatywę, że po prostu kiedyś, kiedyś znalazł czas i wypożyczył, tak, e, Gwiezdne Wojny na VKS. No, jako siedmioletni dzieciak naprawdę nie pamiętam e, dokładnie, co się w tych filmach działo, natomiast pamiętam, że on wypożyczył dwie części. E, to były takie czasy, czasy, kiedy niekoniecznie oglądało się wszystko po kolei. E, no, wiadomo, tam wydawcy Cobena, nie, o serii o Majronie, o nie pamiętam jego nazwiska, nie wydawali po kolei tych tomów, i komiksy gwiezdnowojenne też u nas w Polsce nie wychodziły. E, po kolei też mój tata wypożyczył e, wiedzę Wojny pierwszą część, jeszcze star stara wersję tak dystrybucyjną e, z pierwszym tłumaczeniem, nie było żadnej nowej nadziei i Powrót Jedi e, i ja oglądałem ogl obejrzałem tylko te dwa filmy po kolei nie, i nawet nie czułem jakiejś dziury fabularnej, że nie ma tego Imperium kontratakuje no i dla mnie to, było, tak, e, dla mnie to było super no, e, nawet Powrót Jedi pamiętam, że to było dla mnie kolejnym zaskoczeniem wow, e, Darth Vader okazał się, okazał się <laughs> e, to, to tutaj nie będę spoilerował, ale wiadomo kim się okazał, tak? I tam... Zły. Tak, no. Okazał się kimś kimś ważnym, tak? Myślę, Myślę że to już nawet ważniejszy. nie będzie spoiler po tylu latach, ale... <laughs> no dobra, ale, ale nie chcę spoilerować. Okay. W każdym razie to i tak Powrót Jedi to w ogóle był dla mnie taki jeden z ulubionych filmów te, w tym czasie, e, także ja nie jestem aż takim hejterem, przy czym ja go nie pamiętam. E, bo były, były tam dwa zakończenia, czyli starcie z żabą i potem, e, potem jeszcze raz starcie z Gwiazdą Śmierci. Tak? To było już super. Mm -hmm. Było mnóstwo mnóstwo niespodzianek, i ja bardzo polubiłem e, ten, tenże film. Imperium kontratakuje. Wiedziałem, że coś takiego jest z tak? samych, żetonów Tazą, natomiast jakoś tak e, i tak mi wystarczało, tak, że ta se, se, tam seria została domknięta. I do Imperium kontratakuje wróciłem dopiero gdzieś. E, Dopiero gdzieś koło premiery Mrocznego Widma. Pamiętam, że wtedy była redycja VHS-ów, czyli gdzieś 2000 roku. I wtedy była redycja VHS-ów, tak, wypożyczyłem sobie film Imperium Kontratykuję. I dla dziesięciolatka mnie to, był, to była najnudniejsza część. Taka... Pamiętam, że była strasznie polityczna. Pamiętam, że nie było tam jakichś właśnie tylu zakończeń, tylu starć. Wydawało mi się, wydaje mi się, że tam się najmniej działo, no nie z całej sagi. Nie, Więc... utkwiło ci w pamięć, nie utkwiło ci w pamięć to epickie starcie na planecie Hot, które jest uważane za największe starcie, w sumie najlepsze w całej serce? Wiesz co, pamiętam, że było, było konkretnie jakieś takie walka, no nie, rebeliantów. No tak, właśnie. No to tak, to pamiętam. to pamiętam. No natomiast sam film wydał mi się strasznie nudny. I tak jakoś już z dystansem podchodziłem do Mrocznego Widma. Mroczne Widmo, tylko była premiera VHS, E, to też sobie wypożyczyłem. E, już z całą rodziną zasiedliśmy, tak? To był. mroczne widmo było w ogóle takim bardzo głośnym wtedy filmem, bo wtedy strasznie dużo tego CGI tak użyli. CGI to było coś nowego, tak? E, świat wykreowany przez komputer i dzisiaj, jak sobie obejrzymy, tak, to znaczy tragicznie. W takim stopniu użycie tak. CGI w takim stopniu, to, to tragicznie to... plenerów, nie mm -hmm. jakichś tam elementów sceny, tylko plenerów całych. No, ogólnie, cały prawie świat wykreowany tak za pomocą komputery. I teraz, jak sobie to obejrzymy, to to faktycznie wygląda tandetnie jak filmy Asylum, nie? Tak, wygląda dużo. Dłużej niż stara trylogia. Natomiast. Ja, wiem, ja oglądałem to parę dni temu i mi się to podobało. Teraz Natomiast, cały mówiąc, ten efekt. mówiąc szczerze, no wtedy, wtedy byliśmy przyzwyczajeni do filmów takich jak Kosmiczny Mecz. Że coś jest wklejone, widać, że to jest wklejone, tak, ale jakoś, wiesz, jakoś tam. To... Nam, tak, jakoś tam to nie przeszkadza, a, więc, a wręcz fajnie. Ten Animowana modułem. postać jest z, z, z realną na jednym planie, no super. Co z, te, co z tego, jak to wygląda? Roger tak. no, Rabbit. Przy czym, przy czym no, Mroczne Widmo ostatecznie, oprócz tych efektów specjalnych, które dla mnie w sumie były, były wtedy fajne, tak? to bardzo mhm. mi się nie podobało. Było strasznie dziecinne. Ja wiem, że 10 czy 11-latek, tam, bo już nie pamiętam w którym roku, mówiący, że film jest dziecinny, to troszkę brzmi głupio, ale ja byłem wtedy już po drugim terminatorze i obejrzawszy Mroczne widmo, stwierdziłem kurde, no, co oni zrobili z tymi poprzednimi filmami? To już nawet to imperium kontratakuje było lepsze, nie? Chociaż, chociaż nudne, jakieś polityczne. No. Tak. I cały czas mówię naprawdę, z perspektywy osoby, która raczej się nie znała na filmach, chyba, że po prostu nie pamiętam tro, trochę o czym mówię, tak? Pamiętam takie wspominki. Mm -hmm. no. I dopiero teraz, tak, świadomie atak klonów obejrzałem, bardzo mi się nie podobał. Stąd pewnie moja perspektywa hejtera. Natomiast ja dobrze wspominam Gwiezdne Wojny, tak? W ogóle jest mnóstwo takich anegdotek fajnych z mojego dzieciństwa o Gwiezdnej Wojny. Na przykład Darth Vader, tak? My mówimy teraz Darth Vader. On, kiedyś tam, gdzieś tam był dialog, nie? że oni powiedzieli na niego Jedi. Ja, kurczę, mówiłem na niego cały czas Jedi, nie? Myślałem, że to jest ten Jedi, że to jest powrót Jedi, to jest yy, powrót tego gościa, żeby on z, y, ukatrupił wszystkich, nie? To jest ostateczne, mm -hmm. ostateczne starcie. I ja pamiętam nawet taką sytuację, nie? Że kiedy, kiedyś jakiś kolega zapytał się mnie, za kogo ja się chcę przebrać na balu przebierańców? No ja mówiłem, że chcę się za Jedi'a przebrać. Mm -hmm. <laughs> także, także nie, to jest, to jest jakiś tam element, tak, mojego dzieciństwa i też y, ja zbierałem te tazosy, ale nie miałem za, za bardzo takiego kurcze cierpliwości, bo ciągle wyciągałem z tych chipsów te żetony takie same i w końcu kupiłem od kuzyna tak, cały album za 5 zł, bo on się znudził. <grym> Więc ja mam całą kolekcję Tazo, natomiast nie do końca uczciwie ją zebrałem tak jak powinienem. Okay. A także, to, także ja mam jakiś tam sentyment do Gwiezdnych Wojen, przy czym on bardzo rozmył się, w, też fabuła tych filmów bardzo rozmyła się w czasie. Ja oglądając złotra 1 wszystkie nawiązania do Gwiezdnych Wojen tak mniej więcej kojarzę, no nie oprócz może pojedynczych postaci ale no jakbym miał powiedzieć pierwszą część, dajmy na to, to miałbym problem. A przebudzenia mocy nie widziałeś, rozumiem? I nie, z nie, nie, nie widziałem przebudzenia mocy. To jest, to jest pewnie taki, taki już mój apel z mojej strony do dystrybutora, że a oni fajnie promują to wszystko, znaczy fajnie, no już jak Przebudzenie Mocy wchodziło, to już miałem dość tej, tej promocji, tak, Gwiezdne Wojny wszędzie, ale nigdy nie robią, nigdy nie zapewniają mi seansów tak, jak ja chcę. Przebudzenie Mocy chciałem zobaczyć na VOD i okazuje się, że niespecjalnie można to zdobyć na VOD. Eee, teraz, teraz. Natomiast rok temu chciałem obejrzeć Przebudzenie Mocy, ale tylko i wyłącznie z, w ramach maratonu całej serii. Okazuje się, że oni woleli to wydać na Blu-rayu, żeby Ludzie więcej zapłacili, a maratonów nie było. Co jest dla mnie jakieś absurdalne. Dla mnie, dla mnie to taki obowiązek multipleksu, żeby zrobić maraton jakiejś serii, która jest, y, tam, która jest y, popularna, tak popularna w jakiejś odwrotnej czasie. Mm -hmm. a, jak to, a jak to u Was? Ale zemsty sitów widziałeś, czy nie? Nie, zemsty sitów dotąd nie widziałem. A tak klonow okay. był taki, takim dla mnie dość, dość tak, tak był słaby, że ja coraz mniej lubię marnować czas na słabsze firmy. Lubię marnować na te słabe, które są zabawne, znaczy, tutaj... Samson jest uważana za tą z, lepszą część również. Za, to, za tą najlepszą z najsłabszych. <grym> najlepszą z najsłabszych. Tak. Nie no no ja... Był ranking 500, top 500 Empire, tam było na 496 pozycji bodaj Zemsta I dlatego w ogóle obejrzałem całą serię prequeli. No cóż, wiecie, ja strasznie się wymęczyłem na, na ataku klonów. To było naprawdę takie bolesne dwie, dwie i pół godziny mojego życia, więc jakoś tak... Właśnie, e... dwie aż pół godziny, kurwa. No, e, także ja po prostu musiałem, muszę odpocząć, tak? Cóż. Odpocząć psychicznie kilka lat i wtedy wrócę, tak? Bo ja i tak co kilka lat wracam wracam do Gwiezdnych Wojen. Więc okay. dajcie mi czas. Oczywiście. Tak. A więc Piku, to jest perspektywy fana? Ja, Jak to u Ciebie wyglądało? Jak w innych Wojnach w sumie zakochałem się jako kilkulatek, zupełnie przez przypadek. Starszy kuzyn pokazał mi wtedy Powrót Jedi na VHS-ie, ten film, nawet nie od początku, tylko pokazał mi właściwie finałowe starcie, zobacz jaką mam fajną scenę tutaj. Zobacz, a ja mówię, kto to jest w ogóle? co tu się w ogóle dzieje. Pierwszy raz widziałem science fiction w swoim życiu chyba. Jeżeli w Gwiezdne Wojny można określić science fiction, bo to też dyskusyjna kwestia, ale widziałem gościa w jakimś dziwnym, czarnym stroju w hełmie z jakąś świecącą latarką, który walczy z innym gościem z inną świecącą latarką i poczułem, że to jest coś strasznie dziwnego, że to jest jakaś jakieś w ogóle, dla mnie to był jakiś kosmos dosłownie ich w przenośni, ale wydawało mi się wtedy to strasznie mroczne z perspektywy sześciolatka, ale coś mnie do tego ciągnęło. Pamiętam, że miałem nawet koszmary po nocach, śniłam się ta scena. Całego filmu wtedy nie obejrzałem, ale, ale dużo o nim myślałem później. W końcu za kilka lat znowu Biedne Wojny się jakoś pojawiły w moim życiu i wtedy skojarzyłem właśnie Darth Vader'a, którego wtedy widziałem i wreszcie poznałem jak się nazywa za pośrednictwem VHS-ów. Kolega miał całą serię na VHS-ie no i wtedy stwierdziłem, że jednak muszę skonfrontować te swoje bolesne i jednocześnie fascynujące wspomnienia i obejrzeć całą serię. Obejrzałem te trzy filmy i no, zakochałem się. Po prostu ten świat wydawał mi się wtedy cholernie fascynujący. Wszystko, począwszy od, od tej całej mitologii Jedi, na kosmicznych bitwach, skończywszy, nawet fabuła wydała mi się jakaś, jakaś mega ciekawa. No i tak, te Wiesne Wojny zostały już ze mną tego tak końca. Potem, tak jak Adrian wspominał, też były te w 1997 roku, reedycja w kinach. Oczywiście byliśmy na wycieczce klasowej na Nowej Nadziei. Byłem strasznie podekscytowany. To była wersja rozszerzona. Lukas dodał tam te swoje troszeczkę tam było już dodane pierwsze efekty komputerowe, jakieś rozszerzone, rozszerzone elementy, dodane sceny. Pojawił się pierwszy raz Jaba w Nowej Nadziei. No, no było takich smaczków mnóstwo, które dla mnie już jako wtedy jak takiego młodego dosyć fana, była to bardzo ciekawa sprawa. Chociaż teraz z perspektywy czasu myślę, że Lukas jednak tymi dokrętkami, tymi, tym kombinowaniem w tych oryginalnych Biednych Wojnach, ulepszaniem ich wciąż trochę, trochę zabił Zabił to, ten potencjał, tym bardziej, że, że stara się robić co może, chociaż teraz już, teraz już nie, ale jak, jak się był właścicielem, jak był właścicielem tej praw do, do serii, to robił co mógł, żeby, żeby te wcześniejsze wersje w ogóle nie były nigdzie dostępne, co uważam za jakąś absurdalną... Oni nie politykę. były nawet wydane na DVD? Tak, tak, dokładnie teraz. Jedyne, gdzie można je dostać, to gdzieś jakichś nielegalnych źródeł, jakieś grupki fanów, mm. to po prostu gdzieś tam trzymają na serwerach. Nie pamiętam, jest taka edycja, nie pamiętam jak się nazywa. No to ja oglądałem jeszcze w takim razie oryginalne. No właśnie. Bo ja pamiętam, że oglądałem chyba z 90. roku jest to wydanie mm. VHS, które oglądałem tam tak, tutaj, tak, gdzieś w katalogu właśnie... przeczytałem. Natomiast nie pamiętam, kto wydał, jakie mm. wydawnictwo, ale... Ja też niestety nie pamiętam. Ale wracając... Do tematu, to później jak już ten szał na, na Gwiezdne Wojny trochę minął, moda na Tazosy się skończyła. Kina, w kinie przestali już to wyjść. Jakoś troszeczkę o tym zapomniałem, szczerze mówiąc, nie, nie wracałem już do tych filmów, chociaż też żyłem ogromnym sentymentem, ale nie można powiedzieć, że stałem się takim fanboyem na Maxa, który, który śledził i komiksy, książki, te całe Expanded Universe. Ja, ja, ja w ogóle się do tego zdystansowałem. Dla mnie Gwiezdne Wojny to były trzy filmy i nic więcej. Nie, nie, nie bardzo byłem zainteresowany rozszerzaniem sobie tego uniwersum. Po prostu stanowiły bardzo miłe I Później była trylogia prequeli, która, którą oczywiście obejrzałem w kinie też. Nie bardzo mi się to podobało już wtedy. Było bardzo takie właśnie kolorowe, trochę kiczowate. Wydawało mi się już, już pierwsze mroczne widmo. Ale, ale miało swój urok. Miało swój urok. Doceniłem postać antagonisty, doceniłem Darth Maula właśnie, który wtedy wydawał mi się też takim tak, ciekawą postacią, chociaż teraz, jak, jak o nim myślę, to, był, to jest postacią beznadziejną. Właściwie nie jest nawet postacią, jest po prostu przeciwnikiem. Jest pokazania. twarzą, która kończy. Tak, tak, tak, tak, dokładnie. Atak klonów to, w sumie, muszę zgodzić się z Adrianem, chyba. Jak sobie odświeżyłem chyba rok temu, to wydaje mi się teraz, że to jest najgorsza część, dlatego, że obejrzałem ją dwa razy w sumie w życiu i nic, nie, właściwie nie pamiętam. Bardzo mało pojedyncze sceny. Pamiętam początek, pamiętam te pseudokryminalne śledztwo i, i, i właściwie walkę na arenie i tą masakrę Jedi na końcu. Ale, ale jakoś tak film w ogóle nie zapada w pamięć. Zemsta Sithów nie uważam, żeby to był zły film, do końca zły, chociaż ogólnie problem z trilogią prikueli mam taki, że Lukas po prostu przedobrzył. Już nawet nie mówię o tym, że się wtedy zachłysnął CGI, bo cały świat się wtedy zachłysnął CGI i tak jak mówiliście wcześniej, robił to nagminnie, żeby tylko jak najwięcej tych czarów z komputera jakości, no wtedy jakości dobrej, ale wiadomo jak się postarzały jak to teraz wygląda, ale największy problem to są te nadużywanie, właściwie tak, Lukas chciał w Gryzny Wojny zawsze były baśnią pierwsze pierwsza, trzy części właściwie teraz czwarta, piąta i szósta według aktualnej numeracji, były baśnią to, to, to jest prosta historia o walce dobra ze złem, przynajmniej ja to tak odbieram i chcę odbierać, a Lukas do tego chciał dodać politykę, y, jakieś, jakieś takie właśnie intrygi, y, co, co już mi się niekoniecznie podobało, plus, plus jeszcze bardziej podkreślić tą kolorową, cukierkową stylistykę, co, co pasuje moim zdaniem jak, jak pięć do nosa. Przeszkadzały mi zawsze te nadużywanie mocy. Właśnie moc w Star Warsach to zawsze było dla mnie coś mistycznego, coś takiego naprawdę wow tego coś ciekawego, niedostępnego, no, a, a jednak a moc w trilogii prequeli to po prostu jest, jest jeden z wielu elementów. Mierz świetny, ma, ma tam każdy, wywijają, tańczą z tymi, z tymi latarkami i, i to już w ogóle traci swoją jakąkolwiek atrakcyjność moim zdaniem. Dlatego, dlatego nie lubię trilogii prequeli, nie jestem fanem generalnie tego. Zresztą trzeba dodać też, że aktor grający na kina położył jedyną część z potencjałem, czyli zemstę sitów. Nie wiem, czy to... Czy... Słyszałem, że Lukas ogólnie ma problemy z dawaniem wskazówek aktorom, ale, ale generalnie jest najsłabszym... Christian jest najsłabszym ogniwem tej trylogii prequelii. Później Gwiezdne Wojny znowu zniknęły z mojego życia, aż, aż pojawił się, pojawiło się na świecie moje dziecko, mniej więcej w wieku sześciu lat. Postanowiłem pokazać mu, czym ojciec się za młodu wiarał I... Młody złapał bakcyla, oglądaliśmy znowu razem, od, od początku właściwie, najpierw starą trylogię, później, później znowu prequelę. Teraz w tym momencie mój syn jest w stanie powiedzieć pewnie więcej o, o modelach broni czy statków w, w serii niż ja, więc, więc złapał bakcyla można powiedzieć. Jak Przebudzenie Mocy wchodziło na ekrany rok temu, to w ogóle z domu był mega hype, bo i ja i on, nie mogliśmy się tego doczekać przebudzenie mocy oczywiście bardzo mi się podobało mimo, że można wielu ludzi zresztą słusznie zarzuca, że to był właściwie taki dość osobliwy, ryme, osobliwy remake Nowej Nadziei można tak powiedzieć to jednak kupiłem to po prostu, wizyta w kinie to była jedna z, jedna z, najlepszych, z najlepszych kinowych seansów w moim życiu, nie, nie dlatego, że, że film był tak bardzo dobry tylko dlatego dla samej atmosfery. Akurat byłem na premierze i widziałem samych fanów i widać było to oczekiwanie. Każdy, każda scena, każdy siedział yy, zapartym tchem i, i śledził, co, co będzie dalej, kto się pojawi. Widać było, wie, widać było wiecie, yy, taki naprawdę, yy, naprawdę taką radość z oglądania tego filmu. Wśród, wśród tych wszystkich ludzi. Tym bardziej, że, że cała sala to byli dorośli ludzie I bardzo, bardzo mile zapamiętałem ten seans. W przeciwieństwie na przykład do, do seansu Łotra 1, który, którym było dużo przeszkadzających mało i nie mogło się nawet na tym sensie tak skupić, jakbym chciał. Także, także dwa dwa odmienne tak jakby światy, jeśli chodzi o sens seans kinowy. No, to chyba tyle, bo i tak już się rozgadałem za bardzo na ten temat. Jaś strasznie mi się podobał ten właśnie hype na przybocenie mocy, że ludzie się tak jarali, tym tak oglądali ich z dwie strony, analizowali je. Tak, tak, to było, to było świetne. Mnie tym... też, też to złapało właśnie w pewnym momencie. A w tym, w tym roku tego nie czułem. Przed premierą Łotra w ogóle tego nie czułem jakoś. To, ja ja to u mnie jest odwrotnie, bo mnie ten hype właśnie przywił rok temu. Tak? Ja już miałem dość, ja powiedziałem, nie, nie obejrzę, nie obejrzę tego filmu. Yy, róbcie co chcecie, dajcie mi darmowy bilet, ja i tak nie pójdę. A w tym, roku, w tym roku było tak spokojnie już, wiesz, nie wiesz, nie widziałem wszędzie gaci w hipermarkecie z Gwiezdnymi Wojnami, czy reklam w telewizji i tak jakoś jakoś to, to, to, mnie, to, to mnie już nie dusiło, więc spokojnie sobie poszedłem na kolejną... Ja część. miałem tego pecha, że natykałem się w internecie na różne takie artykuły typu zobacz no ciekawostkę Watch 1, co oznacza, czy ta postać się pojawi w tym filmie, nowa plotka o. tekst ze spoilerami ten, uwaga, ten tekst może zawierać zracenie fabuły tego typu rzeczy, o Watch 1 to się teraz to mówi nie. ja i nawet... niestety to popsuło mi humor i w o. ogóle tego nie czytałem to ja miałem, czy... mam teraz otwarty film web i nawet się cieszę reklama indel indela nowego, kurczę, procesora jest, a nie Gwiezdnych Wojen. No to jest super. No właśnie. Zgadzam się. Nie wiem, czy dlatego, że to jest spin-off, dlatego, że po prostu to już są kolejne Gwiezdne Wojny, drugi rok z rzędu, ale, ale rzeczywiście da się odczuć, że nie wiem, czy to też jest kwestia marketingu. A to jest duży film. Ten film miał budżet 200 milionów. Tyle podaje Wikipedia. Dzisiaj patrzyłem. No a, tak, tylko pieniądze, pieniądze na promocję się skończyły rok temu. Bo. Pewnie to też jest kwestia taka, że nie mamy na plakacie, nie wiem, Skywalkera czy znanych postaci, chociaż jak wpatruję się w plakat, to widzę wejdera w tle, ale, ale bardzo w tle. Więc tak dokończymy tylko ja, mój chytarski mój stosunek do kwiezdnych wojen, tak w dwóch słowach. Polega na tym, że ja oglądałem te filmy bardzo późno, tak naprawdę w 2008 roku. Pierwszy raz zobaczyłem, tak mogłem wcześniej widzieć jakieś fragmenty, bo wiedziałem na przykład takie rzeczy jak, że Luke Skywalker jest swoim własnym synem, czy tak dalej. W tego typu spoilery. To wiedziałem oczywiście przed seansem, nie musiałem oglądać, żeby się tego dowiedzieć. Ale oglądałem to w 2008 roku, wypożyczyłem na DVD i wtedy nawet nie wiedziałem, że jakieś tam są dodatki i inne takie typu rzeczy. Właśnie te I czapy w Nowej Nadziei. Nie wiedziałem w ogóle o co chodzi w konflikcie. Kto strzelił pierwszy? Han Solo czy ten, ten drugi? Rido. Rido. I nie pamiętam niczego co pomyślałem po tych filmach. Oceniam jak oceniłem, ale w 2013 roku powtórzyłem sobie dwie części starej trilogii. I to był błąd w tym sensie, że ja to zrobiłem w tym samym roku, w którym poznałem Babylon 5, czyli serial science fiction, space opera z lat 90., która miała 5 sez sezonów po 22 odcinki w każdym. I to się wszystko układało w całość, do tego były jeszcze filmy. I to była space opera całkowicie oryginalna, naprawdę olbrzymia, w której wszystko miało jakieś znaczenie. Bo z natłok różnych szczegółów, detali, historii, tego jak konkretnych dat, jak na przykład kiedy ta stacja Babylon 5 była utworzona, dlaczego stacja nosi numer 5, co się stało z poprzednimi. Wszystkie te wojny między, między cywilizacjami, które miały w, rasami kosmitów, to wszystko miało jakiś tam zarys fabularny i to wszystko trzeba było znać, żeby to oglądać w ogóle. A potem włączyłem sobie Star Wars, taką najsłynniejszą, niby space operę na świecie i byłem w szoku, że to jest wszystko takie płytkie, że na cały to uniwersum z tych Gwiezdnych Wojen w starej trylogii składa się, nie wiem, miecz świetlny, ciemna, ciemna strona mocy, jasna strona mocy, w ogóle moc. To jest, to Star Warsy to jest, to jest właściwie baśnie fantazji przeniesiona w realia science fiction, dlatego że no, <laughs> się jest... tak odebrałaś. Ostatnio przeczytałem, że to miał być fanfic na, na, na temat Flash'a Gordon'a. Tak, tak, bo akurat Lukas tego sprzętu Ale Lukas nie. No, nie miał praw autorskich do tego, więc zrobił nieba autorską rzecz, która <laughs> okazała się Star Warsami. No. I tak dokończę, tylko że to właśnie ta moc. Tak jak, jak, mia jak miała wyglądać rozmowa z Georgeem Lukasem, że no i bohaterowie mają moc. No dobrze, George, ale jak, jaka to jest moc? Moc, ale jak się nazywa? Moc! To nie przejdzie, George. Rozumiecie? Rozumiem. No, powiedzmy. Znaczy, no, no. władze jeden, tak ta moc przybie, przybiera kształt religii, tak? Właśnie to jest takie, te, takie bardziej mistyczne, ale oglądają tą nową nadzieję, to imperium, które atakuje w tych filmach nic się nie dzieje tak naprawdę. Tutaj może to jest ale wiesz... na rzeczy, żeby się przypierdolić do tego, do tego, do tych obu, tych produkcji cały ten, całe to gadanie o dobrej stronie mocy i złej stronie mocy, to, to w ogóle to nie było jakieś. Uzasadnione to po prostu dobrzy, byli dobrzy, ponieważ walczyli ze złymi, a złymi byli zły, byli zły, byli zły, byli źli, ponieważ walczyli z dobrymi. I to było koniec tego wszystkiego tak. tematu. A jednak mamy nadziei, jedna, jedna planeta została zniszczona, tak. No była zniszczona. To, wie, to, wie, to, było, po... to, była, to była demonstracja to jest na, na, to jest na poziomie legionu samobójców tak. i uzasadnienie, że oni faktycznie są źli po, tak, ja pokazanie, że Diablo jest zły, ponieważ spalił Majdan no, <śmiech> no mniej więcej tak <śmiech> zgadzam się, ale to cały czas będę tego bronił w ten sposób, że to jest jednak konstrukcja baśni, masz masz dobro i zło i, I to I tak więcej... jest zaakceptować mm -hmm. to, że, to znaczy... jest, że ludzie to lubią, pomimo tego, że to jest takie podstawowe właśnie za to, że to jest takie podstawowe. Właśnie, to właśnie ja za to, za to to polubiłem i do tej pory jakoś się, się wymiaram właśnie z tego powodu, a uh, jeden trochę, trochę nie chciał ten, ten klimat zmienić i może dlatego nie do końca to kupiłem, ale o tym za chwilę. Czyli przechodzimy do Więc... łotra. No chyba tak. Znaczy znaczy jeszcze, jeszcze raczej raczej jeszcze rozdania, to... Właśnie dwa zdanie Jeszcze chciałem, że tam właśnie szczegółowe, jeśli mam coś napisać to w tych filmach, to już napisałem na blogu, o powrocie że też napisałem, a nowa trylogia, powtórzyłem sobie niedawno dwie części i tak jak przy starej trylogii, mam wrażenie, że wszyscy ją chwalą, więc ja mam obowiązek pokazać, to jest źle, to jest źle, to nie ma sensu, tak i ale mimo wszystko jakoś cenię sobie te filmy na świadomość, że one nie są złe, tak naprawdę. To tak przy nowej trylogii mam wrażenie, że ludzie chcą, żebym nienawidził ten film i udowodnili dokładnie, co jest złe w tym filmach, że ja nie muszę tego już udowadniać. Ja po prostu mogę oglądać te filmy, akceptując to, że nie muszę potem pić piany w internecie na takie teksty, jak o tym, że nie lubię piasku, bo to jest już kultowe i ludzie wiedzą, dlaczego ten dialog jest słaby. Ja już nie muszę tego nawet komentować, nie muszę wspominać, że to widziałem, nie muszę informować odbiorcy, co myślę o tym dialogu, bo to jest kurwa oczywiste. I mogę się skupić tylko na tym, co jest przynajmniej pozytywne, a przynajmniej jakoś akceptowalne w, ty w tych obu filmach. I też dlatego, że opas był taki nijakie i takie banalne, że tak naprawdę w mojej pamięci to wszystko jest wypukiwane z mojej pamięci cały ten sens i zostaje tylko to, co sobie zapamiętam. O to mi się podoba. Typu Anakin Skywalker na początku ataku Klonów, jak wyskakuje z samochodu podczas tego pościgu i, le i leci Japów w dół przez kilkanaście pięter, żeby oczywiście wylądować w jakimś samochodzie, jakby bez w ogóle żadnego impaktu, bo po tak Każdy taki element. No, no, tak. Jakby w ogóle tam nie było grawitacji, ale grawitacja musiała być, żeby spadł na Japę, nie? Ale on ma moc. No, albo to, że padnę potrafi o siebie zadbać w tych w ataku klonów i w ogóle ta scena, jak wchodzą na tą arenę i są przywiązani do palów i ten Obi-Wan Kenobi, Anakin, co ty tutaj robisz? No, przyszedłem cię uratować. Good job, good job. A potem muszą się już ratować yy, yy, z obi -Wan, yy, tam uspokaja Anakina. Dobra, damy radę, spokojnie damy radę, przeżyjemy. A tak, It seems on top of things. A na kim się odwraca, a ten padmy właśnie wspija się na ten słup, i siedzi, tam i ma w w co się dzieje na dole. Taki mały smaczek, że to jest humor w ogóle w tych filmach. To, to zapamiętam. I dlatego w cały, cały sens pamiętam, chociaż oceniam film nisko, ponieważ mam świadomość, że to są słabe filmy. Tak e, dosłownie słabe filmy. No, i potem było jeszcze przebudzenie mocy, które najbardziej mi się podobało, tak szczerze mi się podobało z całej serii. I które Ja włożyłem w wysiłek ten poszukania w internecie, dlaczego to jest aż takie podobne do Nowej Nadziei i nie uważam tego za zarzut. To nie jest zarzut. Ja widzę te podobieństwa, ale rozumiem, dlaczego one były potrzebne. I poza tym pamiętam bardzo dużo własnej zawartości z tego filmu, takiej nowej nowe autorskiej zawartości, tego sposobu kręcenia Abramsa, jak on tam kompozu komponuje te wszystkie długie ujęcia. Więc to był, jest mój ulubiony film, tak w skrócie. I teraz Water 1. I pierwsza rzecz ode mnie była dla mnie strasznym zawodem to, że film nie zaczyna się od Marsza Imperialnego. Był ten napis A Long Time, Long, long Time to w Galaxy Far, Far Away. I nie było, te, nie było tych napisów, nie było tej muzyki. Były, były jakieś prześwitujące coś, co nie wiedziałem, co to było, nawet, co nawet było. Wszyscy, wszyscy na sali zaszeptali: What the fuck! I dopiero potem się okazało, że to były pierścienie jakiejś planety typu Saturn. Szcze Szczerze? Kurczę, ja ja wiedziałem, że coś jest nie tak, tak, Nie wiedziałem, że każdy każdy epizod tak się zaczyna. Chociaż gdzieś mi tam świtało, ale wiedziałem, że, kurczę, Wjazdy Wojny od innych chyba napisów się zaczynają. Ale to już... tak spin-off. No właśnie. I to mi zasygnalizowało to jest coś innego, tak? I tutaj też zrobili to inaczej. była błahos, błahostką, ale już zrobili inaczej. Już jest plus do tego filmu. A dla mnie to było ok. Rozumiem, dlaczego tak to zrobili, oczywiście, ale jednak żałuję, że nie było tego momentu ekscytacji, bo teraz oglądałem powrót, powrót Jedi, oglądałem roczny Widmo, oglądałem Atak Klonów w ciągu tego tygodnia i obejrzałem rok temu to przebudzenie mocy. To było pierwsze moje takie doświadczenie kinowe, Podkreślam, że zobaczyłem na dużym ekranie w sali pełnej ludzi ten napis, ta muzyka i jeszcze raz te napisy. I chciałem to przeżyć jeszcze raz, się nakręciłem i nie dostałem tego po tym filmie. A co dostałeś za to? Co dostałem? Dostałem Zamiast? solidny film z, z paroma bardzo pięknymi momentami. Z jednym, co najmniej jednym, bardzo pięknym utworem Giacchino. Kilkoma osobywnymi tekstami bardzo piękną stronę wizualną. Naprawdę zachwyciłem się tym, co tutaj widziałem. I to chyba tyle. To ja jestem zaskoczony, że Chyba nie będę miał za dużo do powiedzenia o tym filmie. No ja powiem. też nie mam za wiele do powiedzenia. To znaczy tak, yy, i szkoda, szkoda jak się zamknie w 10 minut, tak. No ale tak, faktycznie ale... Gwiezdne Wojny są ciekawszym fenomenem niż sam jeden pojedynczy film, który jest dodatku spin-offem. Dla mnie, dla mnie ten film yy, generalnie jest straszną hollywoodzką sztampą, która ma mnóstwo ciekawostek i te ciekawostki ją ciągną w górę. Ja wiem, że zarzucam temu filmowi coś, co pewnie miały wszystkie gwiazdy Wojny, ale szlak trafił już za każdą sceną, w której ktoś tam jest w opresji i nagle ktoś tam jest w opresji, celują do niego i nagle te, zabijają tego kogoś, kto celuje do nich w ostatniej chwili. Tam jest dosłownie chyba z pięć takich scen. Jest mnóstwo scen, kiedy jest jakieś odliczanie, czy ostatnia chwila, kiedy muszą coś przekazać i oni i udaje im się to przekazać, udaje im się uciec, uciec z wybuchającego miasta, czy coś to są tak, tak badziewne, szatażujące, widza w prosty sposób elementy, że ja ich mówię już dość i nie wiem czemu, czemu one jeszcze istnieją w ogóle w kinie. A tego jest od cholery tutaj. I yy, wiecie... Yy, yy, wciąż tak to działa chyba. No na mnie już dawno nie działa i dlatego ja naprawdę facepalmowałem na tym filmie non stop. I tak naprawdę ten film trzymają wszystkie poboczne ciekawostki typu połączenie właśnie tego z główną sagą, Typu, właśnie, super robot. Do postaci pewnie na pewno wrócimy, tak. To, ale ten K, no nie, robot jest super. On ma chyba tam ze cztery one-linery w całym filmie. Każdy jest tak trafiony w takim odpowiednim momencie i jest chyba jedyną zabawną rzeczą w tym filmie. Tak. tak. Zdecydowanie i chyba jedynym takim typowym komik-reliefem, który się świetnie sprawdza zresztą. Jego tak, bo... poczucie humoru jest takie fajne, sarkastyczne. To, bo to jest pewna nowość, jeśli chodzi o, o roboty w, w serii, bo Droid zawsze się pojawiał, ale, ale, ale jeszcze takiego jeszcze nie mieliśmy, chyba. Tak, i w, w ogóle tam e, naprawdę pojedyncze rzeczy działają w tym filmie. Natomiast strasznie nie lubię, jak ten film próbuje grać na moich emocjach, mm -hmm. bo on ewidentnie już tylko próbuje. I tutaj też już samo to, tak sama fabuła e, jest tak bardzo tak bardzo w zasadzie fabularda, tak? To, tutaj polega to na tym, że lecimy od jednego questu do drugiego, wypełniamy tak. misję, wypełniamy misję, zdobywamy coś tam, lecimy dalej. I dostajemy no, nową się. misję od, od gościa, których tam się świeci, mieni w poświacie. Czyli tak, to jest w fabuła, zasadzie fabuła, gra komputerowa. Gra, dokładnie. Też mi się takie miałem skojarzenie, że, że fabuł jest jakiś podrzędny gry RPG. Tak. Już początek, tak? Zwiastował jakieś klasyczne kino zemsty i to... Ja lubię ten motyw, tak? To też, by było, to też by było trochę tandetne i powtarzalne ale, ale... zadziałałoby chyba lepiej tak, wydaje mi się, że to by było fajniejsze, tak, niż, yy, niż to że w zasadzie oni dostają zadania lecą dalej i oni w ogóle tak też ten team tworzą tak od czapy, o, spotykają się wszyscy, wszyscy przypadkiem i stwierdzają, a walczymy o jedną sprawę i lecą dalej. Tak, Pierwsza, pierwsza godzina filmu w ogóle stanowi jakąś taką powiedzmy ekspozycję, z czego tylko jedna, jednej postaci motywacje są jakoś tam nakreślone, chociaż do mnie w ogóle nie przemawiają, mam na myśli główną bohaterkę, bo, bo właściwie tylko jej wątek jest, jest jakoś tak mm, powiedzmy głębiej zarysowany, ale, ale niewiele nam to daje to chyba jedyna bohaterka serii, do której właściwie nic, nic nie poczułem. Jako protagonistka nie sprawdza się moim zdaniem w ogóle. E tu się zgodzę, przy czym poczułem, tak? Ona bardzo ładnie się uśmiecha, bardzo ładnie wygląda, jak jest wywrócona. Jak się wkurza, to już w ogóle jest urocza. Tak, ja, nawet, ja, no, ja do samej Felicity Jones nie mam za dużo do narzucenia, no. bo, bo aktorsko spisała się nieźle. Chodzi o to, że chyba scenariusz nie pozwolił jej za bardzo tutaj na nic, na nic no tak, ciekawego. To jest postać, która w sumie ma ładnie wyglądać. I chyba to jak, dlatego trafiła tak we mnie w ten sposób, a nie tego, a nie, nie jest faktycznie postacią, którą nawet. Brzydko mówiąc, reżyser jej nie wykorzystał tak w tym filmie. No bo po prostu nawet scen akcji jest w niej, z nią trochę za mało, jak na główną bohaterkę. nie bo ona chyba przestaje w pewnym momencie być główną bohaterką, bo w drugiej połowie filmu mamy takiego bohatera zbiorowego, ale to też. A przynajmniej podwójnego, nie? Ten Meksykanin. No przynajmniej tak. Z którego brałem co Francuza przez cały film, z jakiegoś powodu. A ja za mojego kierownika. No, Sławka, Sławko pozdrawiamy drugi raz. Właściwie jedynymi postaciami, które w ogóle nie dostały właściwie ekspozycji, a, a jakoś razem moim zdaniem to zagrało, to był, było tych dwóch Azjatów. Donnie Yen, nie pamiętam jak się, jak się jego postać nazywała w filmie, ale chodzi o Ipena. i tego Michała, i jego, jego kolega. Nie wiem, czy to był jego kolega, czy to był jego partner, bo, bo to jest oczywiście <śmiech> kwestia. A no tak, Disney. partner. <śmiech> tak, no. <śmiech> Disney nie chce być oskarżany, tak? Właśnie. Tak, no. Więc może coraz śmielej będą będą w Tak, to się że Azjata sztuk walki, zna sztuki walki jest na dodatek ślepy i bez problemu wszystkich wkładzie na, na, na Japę. Ale no, jakaś dobra. chemia między tymi postaciami była chyba jako... Ja tak. Tak, no zresztą ja tak często mam też, że to są takie postacie, które mają być fajne i tyle. Ja nie lubię strasznie takich postaci, a tutaj, tutaj nie potrafię się w sumie do niego przyczepić. Ja jakoś nie, też nie będę pamiętał tej postaci za dwa lata pewnie w kwestii, w kwestii całej w ogóle sagi Gwiazdych Wojen, ale też przyczepić, przyczepić się nie potrafię. Chociaż właściwie jeśli chodzi o te postacie każdą z osobna jakby rozpatrzeć to to ten, to ten drugi gość, jego ochroniarz, że tak powiem, to właściwie to, to już w ogóle nie jest nawet postać, tylko jakby rozwinięcie tego to jest tło. właśnie mnicha. To jest tło, dokładnie, to jest tło, ale, ale za, za, za, w tym momencie tego tła sprawdza się świetnie. Ja w ogóle uznaję za absurdalne, że aż tak tyle gadamy o postaciach, bo to są aktorzy, którzy roz, których rozpoznajemy e... i to wszystko. Ja tam nie pamiętam jaka ich była tak naprawdę rola w tej Fabule, albo jak się nazywali ich postaci. Wiesz co, jakby porównać slasher do blockbustera, to postaci są tak samo ważne jak broń, którą zabijają w slasherze, tak? Więc no. y, moim zdaniem no, to jest właśnie taka centralna rzecz, o której potrafię w ogóle mówić w przypadku filmu, filmu tak przewidywalnego tak naprawdę. No okej, okay, do końca zakończenie przewidziałem, Natomiast yy, zawsze prze, przewidywałem tak, jak będą te walki wyglądać. Dlatego bohaterowie są fajną odskocznią, że jeśli stworzysz fajnych bohaterów w tym wszystkim, to przynajmniej widzisz jakiś promyczek, promyczek nadziei w czymś przewidywalnym. Tak? No i mm -hmm. kej, ten yy, kej, Robot tak. był super w tym to wszystkim. Jest, tak, był najlepszy. Tak. W sensie Bo oprócz tego, że jest y, zabawny, tak, to tak naprawdę też y, jest chyba taką postacią, której najbardziej chcesz, chcesz kibicować. Tak, to była postać, której losy najbardziej mnie obchodziły, mhm. paradoksalnie. Nie. Największa była chemia między nimi i widzom. Tak, mhm. tak, No, absolutnie tak. tak. Ja się I... nie czepiam, że gadacie o postaciach, tylko ja się czepiam, że gadacie o tych postaciach, o które tak naprawdę niewiele można powiedzieć. No, one były i tyle. I no robiły tak swoje. O niektórych I... można powiedzieć bardzo źle, no na przykład y, Gerera tak Forest Whitaker to zagrał. Tak, tak, to było w ogóle ta postać, nie wiem, nie wiem, Dziwne, nie? co miała na celu, ale ale wyglądało... takie. Tak, dokładnie, Cały tak. wątek ten to, masz, to, to, to jest ten stwór, który tam rozpoznaje czy ktoś kłamie czy nie, tak, co to. Było? Jak A jak, jakie to wygląda jakby brakowało jakby coś, było, coś zostało wycięte, miałem wrażenie. Bo tak, ten pilot skoro. się czuł dobrze potem powstać. No, no, na początku taki... jakiś był lekko skołowany, ale, ale za chwilę z nim pogadali. Jesteś pilotem, a jestem pilotem, aha, fajnie. Więc I już tak, było wszystko znakło. Tak, tak naprawdę cały wątek 10, 15, 20 może minut, to można było wyciąć z tego filmu. Z Piku, tak, masz a? jeszcze jakieś ogólne uwagi? Ogólne uwagi co do postaci, czy do tej konkretnej? A ogólnie instytucji? do filmu, bo tak, aha, tak. zaczęliśmy i przeszliśmy się do postaci, ale takie no, ogólne uwagi do całego, całej tej produkcji. Ogólne uwagi to. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na odarcie z gwiazdnych Wojen z tej całej baśniowości, za którą okay. y, najbardziej tą sagę ceniłem. Chociaż spodziewałem się tego, bo, bo wiedziałem, że chcę zrobić to troszeczkę inaczej i zabrać właściwie, y, zrobić to bardziej w konwencji takiego w kina przygodowo-wojennego. No i szczerze mówiąc myślałem, że sprawdzi się to trochę lepiej, bo absurdów scenariuszowych jest tyle samo, co w konwencji baśniowej, a... Tutaj się to mi bardziej gryzło. W, w tamtych filmach potrafiłem to zaakceptować bez mrugnięcia okiem, a, a tutaj jednak jak chce się zrobić kino pseudowojenne, to takie właśnie zagrywki troszeczkę psują. Znaczy, takie zagrywki To o co mi chodzi, ale to nawiązuje no, do tego, co mówiła Adrian: taki typowy Hollywood, ratowanie w ostatniej chwili, takie, taka, taka dramaturgia typowo blockbusterowa. Nie wiem, nie wiem, czy to pasowało tutaj, czy nie, ale ja, ja tego nie, nie poczułem. no a Z drugiej strony rozwinęli trochę wątek właśnie tego, co Gareth mówił wcześniej, czyli rebelia jest dobra, bo jest dobra, a Imperium jest złe, bo jest złe. Tutaj troszeczkę te ich motywacje chcieli rozwinąć. Okazało się, że rebelia nie jest taka do końca kryształowa, że też siedzieli na jakieś różne frakcje, jakichś odszczepieńców. tutaj przede wszystkim trzecią stronę. Właśnie no, to, która nie jest niezwiązana nie ani z imperium, ani z rebelią, to znaczy, po prostu żyje w tym świecie. To znaczy kogo masz na myśli? Po prostu ludzi, którzy tak jak no. te Felicity Jones, ona nie była ani w rebelii, ani no, to, to, to, to w ogóle tak. cały ten skład on, on nie był ani po stronie rebelii. Oni po prostu chcieli walczyć z imperium, a to, że akurat byli w rebelii, oni, oni nie podchodzili po tą rebelię, którą pokazali w filmie. Nie? Bo rebelia właśnie w, w z, wyjątkiem Diego, z wyjątkiem Diego Luny, w postaci Diego Luny. A tak, minus, minus on, ale oni. Rebelia w filmie była pokazana jako to. Chociaż... tak szczerze, tak brutalnie było pokazane. Tak, tak. Tak. Luna, Luna w sumie przechodzi pewną przemianę, więc w pewnym sensie też jego tak, motywacja tak o... zmienia się na taką, typowo, mówicie. Taką, tak tak taką typową przemianę, nie? Tak. No trudno to, o tym wspominać. Tutaj też właśnie w sumie, w sumie ta przemiana była też do przewidzenia, tak? Już od samej pierwszej sceny, w której on się pojawia. No tak, prawda. W którą więc... stronę on pójdzie, już wtedy wiedzieliśmy. Zresztą tak samo przemiana głównej bohaterki. Też dla mnie to Jakoś tak mało później się to odbyło, bo ona przechodzi z, mam to w dupie, do najbardziej chyba zaangażowanej postaci w filmie, tak, tak nagle. I to też wydało mi się to troszeczkę... To znaczy, dziwne. no właśnie to mi, to mi trochę przeszkadzało, że gdy jakaś postać coś jej powie, to ona nagle reaguje emocjalnie i totalnie zmienia o 180 stopni swoje intencje. No, tak, no, no faktycznie, no było tak, że wręcz dawała się manipulować, tak jak film nas chciał manipulować, tak ona, ona zostawała zmanipulowana. Tak, może do tego kolej. tej postaci nie polubiłem, bo była taką troszeczkę chorągiewką w rękach innych, więc może, może to z tego no. tak macie rację. A mogła być fajną, pankową, twardzielką. Tak, w taki, w takiej roli w takiej roli bym, bym ją widział, właśnie. I, I po materiałach promocyjnych, właśnie spodziewałem się kogoś takiego, takiego rebela z prawdziwego zdarzenia. Tak, bez emocji, tak. Ale jednak obraz tej rebeli bardzo mi się spodobał. Ten brud bardziej niż brutalność. To jest lepsze słowo dla mnie, ponieważ takie, takie przykłady, jak za chwilę nasz, nas tutaj złapią. A jeden z nas ma na przykład ranną nogę i nie może uciec, więc go zastrzelimy, żeby już nie był przesłuchiwany, czy tam nie był torturowany. I nie umarł z, ich, z ich rąk tylko od razu umarł tutaj na miejscu. Jego zabijamy, a my uciekamy. A to możemy. Ja, ja zupełnie inaczej widziałem tą scenę. Tutaj miała, właściwie miała pokazać, tak że Kasjan jednak jest yy, tym draniem, tym zabójcą. No nie, to tam... Tak, chodziłem, ja... chodziłem o tym jedną z początkowych scen. Tak, pierwsza jest? scena, w której Kasia się pojawia, no. mhm. Podoba mi się ta, e, taka większa energia w ogóle z ten akcji, że tak jak w oryginalnej tragedii było piu piu piu i 10 ludzi pada od trzech tam plastów. Bla, to tutaj w wielu scenach te jest piu-piu-piu, która wpada w jednego, jednego szturmowca i dopiero on wtedy pada i tak widać po nim, jak on jest odrzucany po, po każdym kolejnym postrzale, jakby to był postrzel właśnie z broni automatycznej jakiś na amunicję, a nie na czymkolwiek ten piu-piu ten jest w tak, jednych czu, wojnach. Czuć, czuć moc tych, tych strzałów, rzeczywiście. Impact I bardziej impact niż dokład... moc. No, może tak, tak, to lepsze słowo. Czuć impact z oh. scen akcji. I to jest widać, że to wywołuje półelanie, że oni tam po prostu padają na, na, na ryj i, i leżą. Tylko to jest, jest uh, cierpienie jednak. To chyba takie... zasługa, zasługa właśnie reżysera. Nie, hmm. wiem jak, nie wiem, jak to wyglądało w jego poprzednich filmach, bo żadnego nie widziałem, ale, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o scenę akcji, to były naprawdę dobre. Znaczy, w Godzilli to w ogóle, to była tak mikroscena, Godzilli, koń, końcówkę Godzili tak naprawdę, bo dopiero, dopiero na końcu będzie jakaś większa akcja, tak? Końcówkę Było tam można... tam budowanie przez dwie godziny, budowanie mhm. napięcia, że to się wydarzy, a tutaj właśnie... A potem dostaliśmy jak kawałek Slayera. Dwie minuty, ale starczy. Rozumiem. No. A w, w tym Watch jeden, to właśnie znalazł większą równowagę i tam nadal jest to budowanie napięcia, ale z drugiej strony w. Częściej dostajemy jakieś tam y, satysfakcje. Dostajemy odpowiedź i dostajemy satysfakcję, że ta scena następuje, i potem następuje budowanie do kolejnej sceny. Bardzo dobrze tutaj widać styl tego reżysera, czyli o to, jak on się posługuje mm, rozmiarem na, na ekranie. To znaczy, nie pokazuje ta, ja bardzo rzadko, bardzo rzadko pokazuje całość czegoś. Tak, szczególnie widać w trzecim akcie, w tym finałowym startu. On, on woli pokazać ułamek czegoś, ale pokazuje ten ułamek właśnie sugerując, jak jest, jaka jest całość tego obiektu i to się tworzy nam taka projekcja w głowie, że oglądamy właśnie fragment i wiemy, że to co widzimy na tym gigantycznym kinowym ekranie tak naprawdę jest 10 albo 20 razy większe niż cały ten ekran i czujemy tę skalę podczas oglądania. Na przykład gwiezdy, gwiazdę śmierci zobaczymy w całości tylko wtedy, kiedy w tle mamy fragment czegoś jeszcze większego niż gwiazda śmierci i dzięki temu czujemy tą perspektywę. Jest, jest właśnie tutaj bardzo dużo takich ujęć, jak bohaterowie są na ziemi, widzą nad sobą jakąś górę, a nad tą górą jest ten niszczyciel, statek imperium. Tak, albo te AT albo te Walkers, walkers te tak zwane wielbłądy, wiecie o, o, o co mam na myśli, co mam na To jest o, bitwa o tak? tak? Tak, tak, tak czuć tą skalę w tym filmie i to robi wrażenie podczas seansu i to bardzo się przyjemnie ogląda. Nie tylko poprzez jakość tego, co tam było wykonane, ale właśnie przez sposób prezentacji. i Bardzo mi się to podobało. Przez tak, cały była film. perspektywą, rzeczywiście, rzeczywiście się bo, bo mam, miał, Miałbym tylko jeden zarzut. Podczas, tych, podczas tej finalnej bitwy, jak już były to ujęcia bitwy w kosmosie, mhm. to one były strasznie krótkie. Było widać e, takie ten... E, było widać wtedy już... E, rozmiar i czuć było, że to się rozgrywa w przestrzeni kosmicznej, ale te ujęcie były takie krótkie, że nie można było powiedzieć Woo! Tylko właśnie zanim, zanim zaczęliśmy mówić wow, to już, już było cięcie, już jakaś była scena tłuszcza gdzieś indziej, a potem znowu było takie krótkie cięcie takiego starcia w, w, w tym w Gubię w takich dynamicznie zmontowanych scenach akcji zawsze w filmach. Problem, to że... chyba typowe dla Gwiezdnych Wojen, w sensie, przynajmniej tej, dla tej nowej trylogii, tego, z tego co pamiętam, że że po prostu musi być... Ale mieć... tam były dłuższe ujęcia jednak w tym Przebudzeniu Mocy. No, ale Nie ale wiem jak przecież... to było w sems tak. sem sit ale... Wydaje mi się, że że były jednak, że tutaj, tutaj chyba było, było też kilka ujęć z ręki, co jest zupełnie typowe dla serii. Ale to typowe dla reżysera przynajmniej. No tak. Także, także to też pewne, pewne nowum w, w tej sadze. Yy, ogólnie no, chyba ktoś by chciał stworzyć taki klimat trochę filmu wojennego, zresztą tam, ten, ta ostatnia no, trochę bitwa. To jest, Trochę to jest parszywa 12 tak? No właśnie, dokładnie. Ta, trochę właśnie yy, ta ostatnia bitwa na tej planecie, która jest stylizowana trochę na Wietnam, wydaje mi się. Taki. To kolejny minus, tak swojego drogą, że mówiąc o zarysie fabularnym tego filmu, to mówimy o zarysie fabularnym trzeciego aktu. No właśnie, tak, bo to jest jedyna chyba warte uwagi, uwagi akt. Tak naprawdę. Bo to jest całość filmu tak naprawdę, że tak, rebelienci tak, wykradają tak, jest... plan Pod dwie, dwie, trzecie, dwie, dwie trzecie filmu to jest tylko przedłużony wstęp właściwie. A, A wcześniej no, się no. dowiadujemy o motywacjach bohaterki, poznajemy dlaczego te plany w ogóle istnieją i dlaczego rebelia cało, jako cała rebelia nie chce ich ukraść, tylko właśnie to jest taki partyzancki pomysł, żeby mieć w dupie całą rebelię i się robimy to własne, na własną rękę. No ale co do szczegółików jeszcze takich, e, strasznie mi się i tu wrócimy do niego, chociaż nie wiem, czy w tym pod, podcaście, ale strasznie mi się podoba, e, no i w ogóle efekty specjalne mi się podobają, ale wybuchy. Jak coś wybucha i to jest to spowolnienie. I wszystko wokoło lata, tak? Nie wiem, kojarzycie, kojarzycie pewnie te dwie sceny, o których tak, chodzi. Tak, tak, tak. Slow motion, no i Antonioni też miał taką scenkę. Tak? Więc nie wiem, czy kojarzycie w którym filmie, ale to też w takim razie nie będę zdradzał. Nie kojarzę, ale mnie zaintrygowała zaintrygowało. To tak. niego... Czy to jest ten tytuł Antonioni z kolorem w, w, ko w tytule? Nie. To, to jest to tytuł z miejscowością w tytule, okay. a z miejscem. Ale nie, efekty specjalne ogólnie mi się podobały w tym filmie. Mm -hmm. Nie były, nie były też takie jakieś tadetne jak w przypadku tak ataku klonów i generalnie w ogóle dużo tutaj było takich rzeczy trochę nastawionych tak na realiz, tak? Tak, bo scenografia tym. była świetna, ona nawiązywała w 100% do starej teorii, to był taki cały czas ten klimat, był takie retro, te, te wszystkie komputery na, na tych stacjach, to cały czas to wyglądało, jak lata 70. No i Darth Vader. No. E, tak. No, to uważam, że to nie jest spoiler, więc możemy to powiedzieć. Pojawia się tu Darth Vader w swojej plastikowej, tak zbroi i pelerynce. Ale już nie jest kręcone tak jak w starej trylogii i w nowej trylogii, że jest tylko on, jest tylko ta maska, i się patrzymy na tą maskę przez minutę i tam z No tam się się patrzymy to, co on mówi. To się nie patrzymy na nic przez minutę, więc. Nie, tutaj się po prostu. Ale, ale nie wiem, czy zauważyliście, że, że, te, że te ujęcia z nim troszeczkę są inne, tak jakby się wyróżniają z, z reszty filmu. Nie wiem, czy tylko moje to było wrażenie, że, że, to, że to jest takie, takie bardziej właśnie statyczne już? To znaczy tak, to już jest jedna scena, tak, która nawiązuje no tak, do, tak, do, do tej tak. pierwszej, pierwszej sceny Z tak. Nowej Nadziei. Więc, Dokładnie, właśnie to. No, myśli, więc postaram ile ile się, może, żeby. Tak, postaramy by się. No, myślę, że tam. To nie jest aż taki jakiś spoiler, dopóki się nie wgłębimy w temat. Mm -hmm. Natomiast no faktycznie jest podobnie kręcone. Po prostu tego oczko do widza. I tak, to już tak. jest fajne, tak? Dlatego mówię, że ten film trzyma się na ciekawostkach. Tutaj Antonioni, tutaj Stary Wieszne Wojny. Nie, no ogólnie, jak oceniacie ten film? Tak w ogólnym, w ogólnym zarysie. No mnie trochę jednak rozczarował w ogólnym zarysie. Chociaż no, tak jak, tak jak mówię, jak już wielokrotnie to powtarzaliśmy, trzeci akt na wdrabię nadrabia właściwie całość, ale, ale nie na tyle, żeby zatrzeć całkowicie złe wrażenie po, po dwóch trzecich filmu dla mnie jednak. Zasz tak źle? Znaczy, nie jest zły film, to jest, to jest niezły film cały czas, tylko że ja, ja mówię to z perspektywy fana serii, więc to, dał, ten, ten finał mi dał naprawdę dużo, ale to, co go poprzedzało, no nudziłem się momentami. Po prostu się nudziłem, a dawno się na Gwiezdnych jak nie nudziłem. No, znaczy ja, ja mam trochę odwrotnie, bo nie miałem dużych oczekiwań. Tak? Też trochę, trochę poszedłem na ten film pod podcast. Tak? Ale film, mówię, się, trzyma się na szczególikach. Wkurza mnie, że każdy, że prawie każdy właśnie taki hollywoodzki film, oprócz Marvelów, wygląda, wygląda tak samo. I tutaj no, to, nie, to nie jest kino dla mnie. Tak? To też jest kwestia tego, że ja naprawdę nie, nie potrafię takich rzeczy oglądać już któryś raz z rzędu. Potrafię faktycznie slashery czy spaghetti westerny, które zawsze wyglądają tak samo, a tutaj tutaj, no jest to schematyczne, jest to kliszowe i, i mnie wkurza, ale no jest dużo takich rzeczy, które były naprawdę fajne, tak? No już samo to kombinowanie z tym, jak kręci reżyser, no ja jestem za. Dlatego. Dlatego no, dla mnie to był. Przy czym oceniamy pewnie tak samo jak w Piku, tak? Dla niego to jest zawód, ale on liczył na dużo. Dla mnie to jest e, jakiś tam e, coś, coś super, nie? W porównaniu z, z niektórymi, niektórymi filmami w tym stylu. No, chciałbym, chciałbym, e, chciałbym jednak dostać coś takie, takie Gwiezdne Wojny, totalnie nieschematyczne. Bo no, już nawet sobie żartowałem, że Gwiezdne Wojny w ujęciu artystycznym <laughs> byłyby, ciekawe. byłyby ciekawe, tak? Może właśnie ta seria spin-offów otwiera tak, na, czas, na takie eksperymenty, zależy no, na ile Disney będzie chciał sobie pozwolić na coś takiego, ale, ale mam nadzieję na no, no, jeszcze ciekawsze rzeczy, że... no, może nie aż tak, może nie dostaniemy Art House'u <głos》> z serii Gwiezdne Wojny. Ale, ale może chociażby t, takie właśnie jeszcze bardziej mroczne, brutalne gwiazdne Wojny. Ale chociaż Czy, właśnie Gwiezdne czemuna? Wojny z Erką na przykład. No, chociaż no, Erka kończy się źle czasami. No. Tak, moim zdaniem czasami jak, jak już dą dajesz, to jesteś świadomy, że w takim razie musisz podkręcić no, na maksa. No właśnie, czasami też trochę się zachłysnąć tym można. A ja? Tak jak powiedziałem na początku, to jest... Poszedłem, obejrzałem, jestem zadowolony. Nie oceniam tego wysoko, ale nie, nie oceniam tego nisko. Podobało mi się wiele rzeczy, parę rzeczy, ale nie mam za dużo tak naprawdę do wyszczególnienia z tego filmu. Podobał mi się styl reżysera, podobała mi się strona wizualna. Podobała mi się jedna ze scen końcowych, która jest naprawdę piękna i będzie, jak teraz o tym myślę, to będzie w top 3 roku całego zaraz za sceną Sing Street oraz z, z szóstego sezonu Gry o Tron, jak tam strzelali na łuku. To może pomału będziemy przechodzić do kwestii spoilerów, znaczy do spoilerów, bo chciałbym jednak usłyszeć o tej scenie coś więcej. Powiem I tylko, że jak ja. teraz tak na siłę chciałbym się przypierdolić do tego filmu, to bym powiedział, że on się tak naprawdę zalicza do tego nurtu bezpiecznych yy, bezpiecznych filmów, które są y, tak wyka wykalkulowane, by były ok w porządku, ale nie były właśnie zbyt, zbyt dobre albo zbyt słabe. Tylko były tak idealnie pośrodku, żeby się nie wyszczególniały, żeby nikogo nie obrażały, żeby było tam jakieś, mm, żeby to się podobało komuś w większości. Dobra, to jaka jest recepta w takim razie na udanego błogu Bustera według was, jeśli... No jakiego... teraz dodać trochę dwuznaczności jakiego, tego szerszego nurtu, czyli tak jak nie, w DC teraz to, to bardzo ciągnął ten czarny klimat, że dobrzy są, dobrzy, nie do końca są dobrze, albo może nie są. Tak są też jak galaktyki skonstruowani, że niby to są przestępcy, ale są dobrze, tylko że no właśnie... W, w, wciąż mogło coś odpierdolić, tylko dlatego też sta, e, legion samobójców powstał, że oni też są niby, niby źli, ale, ale są dobrzy. Ale ty, ty, ty wyszło właśnie, żeby to pytanie nie właśnie, nie byliśmy. też są niby źli. Tam e, Rebelia też jest niby pokazana jako te, ta strona, która też ma coś za uszami, ale ma dobre intencje, więc no. To, to taki kon, to... konserwatywny film wierzący w na nawłudanie. No. Do tego no, kobieta w głównej postaci. Tak. Nie, recepta na blockbuster? Trudno mi powiedzieć. No mówię, że Marvele dla mnie są, są idealnie skrojone w tym no wypadku. Gra z jakąś konwencją, ale nie jakoś tampowo tak... Ale, no. ale cały czas jest schemat, nie? Tak, w cały, i czas, jest cały czas, czas są u... te, te motywy, które, które ci przeszkadzały ten patos, tylko że ten patos jest kontrolowany humorem. Może może do tego I innymi elementami. No jest, pół, jest to wszystko pół serio, tak? mm -hmm. a, ale też ko konwencje, po które sięgają, nie są tak oczywiste. tak, Strażnicy Galaktyki jako pierwsi z, tak z wielu później. Później tak, wielu to powtarzało, ale jako pierwsi sięgali tak, po te lata 80. -te jako, jasne, no, I to powrót tak. do kina nowej przygody strasznie mi się Tak samo Kapitan Ameryka II, jak kino szpiegowskie. Kino szpiegowskie jest czymś, co się kojarzy z nudą, tak, a tutaj Tutaj to wypaliło. No, tutaj też mieliśmy konwencję kina wojennego, ale no, tak jakoś niespecjalnie to wykorzystano. Tak? A tam mhm. I trochę sobie jaja z tego robiono i trochę pograno na serio. Ant-Man. Jest, jest tak, movie. Tak. Ma, masz rację, Marvel bardzo często sięga gdzieś głębiej troszeczkę. Istotne jest też korzystanie z tych znanych z, z zabiegów formalnych, których właśnie tutaj Adrian się czepiał, że rozpoznaje te chwyty z innych filmów. One muszą być, żeby taki właśnie masowy widz, w ja tej filmie. Właśnie tego nie czycie, mógł, mógł się, mógł się, mógł się odnieść do tego i je zrozumieć. I to jest właśnie w ten, też element tego bezpiecznego filmu. Znaczy, w tym przypadku, w przypadku tego tytułu, nie bardzo mi to przeszkadzało i tak po prostu przez mnie mi się przeszło, że Łatwiej jeden zalicza się do tego nurtu, właśnie bezpiecznego, typowego kina. Ale to pod, podczas sensu mi nie przeszkadzało. Tak naprawdę. Czyli bawiłeś się nieźle, można powiedzieć. No, nie, nie zasnąłem. Nie, nie, nie mam ochoty narzekać. Nie przeszkadzał mi ten film. Chciałbym jeszcze dodać, że w, w sumie ja lubię, jak film ma kontekst. E, Pixary mają kontekst, tak? E, kontekst, coś, co, coś chcą przekazać pod płaszczykiem, e, pod płaszczykiem całej historii, mają jakąś metaforę. No, bo tutaj jej nie ma. I to mi trochę, Tego mi trochę brakuje. Nie, tutaj jest. E, właśnie to, to musi być w kontekście w spoilerów w sumie. No dobra, spoilery. Dobra. Dum, dum, bo to... dobra chyba tak, bo nie pogadamy bez tego. To strefa spoilerowa. Uwaga, spoilery. <śmieniu> tam jeśli nie oglądamy. filmu. się z do... zatrzymać zatrzymacie podcast na telefonie, czy co tam robicie. No, właśnie. Podczas... My nie oceniamy. My nie, nie bowiemy, my akceptujemy to, co robicie, jak słuchacie pod, podcastów. Macie czas, żeby podejść, wyłączyć. Kiedy ja zacznę mówić o tym, że ten film powstał po to, żeby kurwa naprawić błąd, który jest w Nowej Nadziei i po 40 latach ten błąd został naprawiony, tak, tylko potrzeba jest... właśnie zrobić jeden film i wydać na niego 200 milionów, żeby ten błąd naprawić. Tak, film jest patrząc do Nowej Nadziei. I mówiłem oczywiście o tym, że wystarczyło cholerną gwiazdę śmierci postrzelić raz, żeby ją wysadzić w powietrze. to, to tak, był błąd, który wkurwiał wszystkich. Serio? Na... Tak, tak, do którego nawet najwięksi fani mieli się przypie... przy... przypieprzali. Ale strzelisz w bak samochodu i wybucha. No właśnie strzelisz w bak samochodu i on nic się nie robi. Dzień. Serio, możesz wsiedzieć swój, swój samochód i on na co najwyżej nic, nic mu się nie zrobi. Tak. Ja tu widzę pewno niekonsekwencję, Gdzieś tam wejść... zobacz filmik na YouTube, jak oni to Musiałbym już wejść w spoilery z przebudzenia mocy, a tego nie chcę robić. Tak, wzią. też. Chodzi o to, że w przebudzeniu mocy też jest gwiazda śmierci, która też jest pokona pokona pokonana w identyczny U... sposób. Tylko że właśnie na na, w Przebudzeniu Mocy nie było takiego... To razy ma, mają nie było ta... Co? Tym trzeci razy mają gwiazdę śmierci? Trzy razy mają gwiazdę śmierci? Powie, powiem coś ci, coś ci tak? że mają znaczy, planetę nie, nie. śmierci w Przebudzeniu Mocy. E, tak. o. Chodzi o to, że twórca z Gwiazdy Śmierci nie chciał, żeby ta gwiazda śmierci istniała, ale wiedział, że ona i tak powstanie bez niego, więc zgodził się budować ją i dzięki temu, że uczestniczył w procesie budowania, to pozwolili mu zaimplementować wyjścia awaryjne. No może nie pozwolił, błąd w systemie? Znaczy, najmniej nie przeglądali mu się, nie? Zaakceptowali i no, tak. niby, że uwierzyli mu na słowo: No dobra, jesteś po naszej stronie teraz. No, no dobra, no, tak. no, no jestem. I zrobił taki właśnie wyjść błąd w systemie, że wystarczy strzelić raz we właściwe miejsce i to jebnie w powietrze już mamy problem z głowy. I dzięki temu właśnie w nowej nadziei to nie jest błąd, tylko to jest wszystko to było tak z góry zaplanowane przez Charlesa Lucasa 40 lat temu. Jesteśmy bezpieczni teraz. Jak teraz dzieci będą oglądać prequel i i cokolwiek to jest to właśnie to jest... To jest ten rzekomy kontekst? Tak, to jest właśnie ten rzekomy kontekst, nie, no, którego tylko... brakuje w przebudzeniu mocy, bo znowu tam jest gwiazda śmierci do potęgi, która też jest do pokonania w ten sam sposób, tylko że tam nie było takiego inżyniera. Może za 20, film, może za 20 lat wyjdzie film, który <śmiech> też wytłumaczy no. to, to z przebudzenia mocy. Nie, no to, to nie jest kontekst na, na miarę na, na, na to e, Mad Maxa <śmiech> na drodze gniewu gdzie mamy jakąś tam walkę, walkę kobiet, no nie, o władzę polityczną. <laughs> Przynajmniej tak ja odczytuję ten film, a tutaj no, to jest tylko ten, do no, powiastka. No i... Aha, chodzi ci, chodzi ci o to. Tak, kontekst... tak, coś, co, co zacznie dyskusję, tak? Pod płaszczem, pod płaszczem filmu, filmu jakiegoś. Konkretne, to Konkretnego blockbustera. To, to tutaj w tym filmie, nie wiem, może, może mi się skojarzyły trochę te, te wydarzenia na tej, na tej planecie takiej pustynnej, czy to był jakiś księżyc, jak to się nazywało, Jedda chyba, z tego, co pamiętam z filmu, to mhm, tak. skojarzyłem to... Znaczy, z to obecnie... nie był księżyc chyba. Nie pamiętam, czy to był księżyc, czy to była planeta, no nieistotne. W każdym razie jest te, te wydarzenia i, i to, że ci rebelianci się tam chowają gdzieś po dziurach, skojarzyło się trochę z sytuacją na, na Bliskim Wschodzie. Nie wiem, nie wiem, czy no, to, trochę, to... trochę w sumie tak no ale wiecie, no, na przykład uwielbiam Battle Royale bo to jest film o grupie nastolatków którzy się tak wzajemnie zabijają i świetnie, świetnie pokazuje jednocześnie sytuację w takiej normalnej klasie, jedni się lubią drudzy nie, coś tam, coś tam i ta sytuacja, że oni muszą wziąć broń w ręce i wzajemnie się na siebie rzucić jakoś tak zaczyna rozwijać tą dyskusję w ogóle, kim dla siebie są w tej, w tej całej klasie, to jest cały czas film o młodzieży, tak, tylko, że, tak. tylko że w tym przypadku film akcji a tutaj, no nie mamy, tak? Mm -hmm. Świetny film, drogą. drogo. No, to miałeś to, na myśli, tylko mówiąc o kontekście. Tak, w kontekście. Zacząłem, Chciałem mówić o tym, że w Mad Maxie nie było wyjaśnione w filmie, ale to jest jakby, jakby tak uniwersum tego filmu, tak poza, poza ekranem, że na przykład wszystkie naklejki, które są na samochodzie jednej, jednej z postaci, on ma jakąś tam backstory, ale które nie jest znane w filmie, bo nie było na niej miejsca. Taka ciekawostka. No, ale nie lubię jak film o czymś jest, a tu jest film o tym, że się biło. Tak. tak no to był film dla fanów, chyba można powiedzieć. Nie wiem, nie wiem. chociaż z ty, Adrian, nie, nie jesteś tak z serium bardzo, przynajmniej z tego, co mówiłeś, to, to się uh -huh. opiera na wspomnieniach jakichś takich wcześniejszych. Więc. Y jak ty, jak ty odnajdujesz się w, w tym jako pojedynczy film? Myślisz, że to spełnia zadanie jako taki pojedynczy film akcji w oderwaniu całkowicie od serii? E, tak. W sumie tak. się sprawdziło. To znaczy e, troszkę nie rozumiem dalej, czy, czym są rewelianci, czym jest imperium. E, zapomniałem o tym i tak jakoś nie wiem, o co, o co chodzi w tej całej walce. Ale, ale generalnie wiem, że tak. Generalnie oni i tak pokonują te kolejne lewale. Na tym się skupiam. I zauważyłem tak, wszystkie tam nawiązania do samego początku Nowej Nadziei, więc faktycznie widać to, że się centralnie dzieje przed, przed tym pierwszym epizodem. To jest fajnie dopięte, a nawet jak czegoś nie pamiętałem, to ja zapamiętałem, kim jest Leia, kim jest, kim jest Darth Vader i jaką ma moc. I potem, potem kumałem, że on, on jej używa tak, a nie inaczej, więc tak, to się sprawdza. Nie w 100%, w 90 na pewno tak. Czyli, czyli film nie tylko dla fanów, tak naprawdę. Można sobie, można sobie iść z rodziną jak na przedświąteczny blockbuster po prostu, jak jeżeli są tacy ludzie, co nie oglądali Bieżnej Wojny. Nie wiedzą, co to jest. Jak, jak teraz to kolejna idzie? Biedny Wojny 3,5... Gwiezdne Wojny 4, Gwiezdne Wojny 5, Gwiezdne Wojny 6, Gwiezdne eee, Wojny 7. A o reszcie nie mówimy? Sobie, zwróć uwagę, ile jest książek o Gwiezdnych Wojnach. E, ale zobacz one, one nie są kanoniczne. Na... No no właśnie nie, chciałem powiedzieć, że są. Disney wypierdzielił cały ten kanon do kosza, te, cały Expanded Universe. O wcześniej to jakby, jeżeli, jeżeli, jak Lukas miał do tego prawa, to, to, to wszystko jego wchodziło w element kanonu, ale, ale Disney stwierdził to, co było do tej pory ciach, robimy wszystko od nowa. Tak naprawdę plany Gwiazdy Śmierci zostały już wykradzione lata temu przez niejakiego Kyle'a Katarna w grze Dark Forces. Nie wiem, czy wiecie, z, sami to, sam to robiłem. Ja to byłeś ty. Tak. tak ja próbowałem w to grać niedawno. Ale, to okazało się, w roku. Właśnie, ale okazało się jednak, że nie było żadnego Kyle'a Katarna, a, a plany wykrad, wykradła Jean Erso z kolegami. Dobra, przechodzimy do najważniejszego. Czyli to jest CGI, czy nie? Myślałem, że najważniejsza jest ta scena, która mi się najbardziej podoba. No a właśnie. A czekaj, która? Lubisz przytulanie, tak? Tak. Bardzo lubię przytulanie. Znaczy były w ogóle dwa momenty takie bardzo dobre w całym filmie. Raz, pierwsza to była ten moment, jak ojciec bohaterki umarł, ale przed na powiedział, mam ci tyle do powiedzenia i dopiero wtedy. E, uważasz, że takie sceny są dobre, przepraszam. Że... To, że to było właśnie bardzo było dobrze skonstruowane, że to właśnie tyle bardzo, bardzo dobrze przekazane w takim niewielkim czasie, który mieli. To jest tak, tak, Właśnie to jest tak sztampowa scena. To jest sztampowa e... scena, ale jeszcze nie słyszałem takiej linii dialekowej Czy ja wiem? ja właśnie mnóstwo razy słyszę, że chciałbym ci tyle powiedzieć. A Ktoś jeszcze w ogóle ma, ma w ogóle okazję przed śmiercią zawsze coś powiedzieć, to też jest taka, taka sztampa. Ale to była skuteczna sztampa, więc to mi się podobało. Okay, to, bo, to była taka linijka dialogów, która to na ciebie, e, tak? zadziałała i chciała po prostu na ludzi. To mhm. daje, im, daje im jakieś tam odniesienie do ich samych. I oddaje tej, tej scenie, że ona jest szczera w ten sposób. W że... się z tobą zgodził, gdy mnie te postacie obchodziły jakoś, ale, ale, ale tak jak no. nie, nie bardzo czułem tą dramaturgię. Bo... A druga scena, to powiem hmm? na początku, że ona jest filipińska. Nie wiem, czy zrozumiecie, o co mi chodzi. E, o, nie wiem. Znaczy nie wiem, cały czas myślałem, że chodzi ci o tą scenę, gdzie oni się tulą tak w świetle wybuchu. Tak. I <laughs> tak. ona jest, tylko że ona mi się kojarzy z filmem Melancholia, w tym e... Lasa Vantriera. A, nie Lava diaba. No właśnie też mi, w ten sposób mi się kojarzy, że jak myślę Melancholia, to właśnie pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to Latias, którego nie oglądałem jeszcze. Ale dopiero potem sobie przypominam właśnie, że to Melancholia to również film e, trwiera. Ja, no, ja nie oglądałem ani jednego, ani drugiego filmu, więc więc... Ja też nie oglądałem Melancholię jeszcze. W każdym razie, no... A też było te, takie, ten, ten to też było takie... To też było trochę nie były ale, ale rzeczywiście miała to jakoś... Ale uczciwe to i szczere w ten wybuchali. sposób, że tylko, oni... Tak, tylko, tylko nie było przez cały film nie, nie między nimi żadnej Hany właściwie. Nie? I na koniec było, tak? też nie było, oni bardziej się... A, czy ja wiem? byli jako ludzie w tej scenie, a nie że tak to Tak kochankowie. to się. Uh -huh. no I to, towarzysze tak, broni czy coś w tym stylu na pewno... To nie. ja, ja Myśliłem, jednak wyczułem, że... wyczułem, wyczułem nie, te w ogóle ukradkowe spojrzenia, Ale... tak? To była taka podstawówkowa miłość. No z stereotypami, że właśnie oglądasz, od, od, odbierałeś ten film, no dobra, oglądam z to oni na pewno ze sobą skończyli, i te, to w ten sposób też odpierałeś. odbierałeś. No pewnie tak. Ja, jeśli ja, to nie musiało mieć od, od ten, faktycznego faktów, znaczy tam faktycznego faktu. Nawet jeśli to nie było w, no, tak naprawdę w filmie do końca. No nie, nie, było nie, było sceny nie, nie było sceny pocałunku, to na plus na, na pewno. Nie było? Nie, chyba nie. I nie było też takiego wydania na koniec. Nie, że. Y oni tam jak zjeżdża to, w zjeżdżali w windą, to oni się nie pocałowali przypadkiem? Oglądałem film dwa razy, ale nie, nie, nie, nie, nie przypominam sobie, że się to całowali. W tej więcej chyba tylko było gadanie. To nie wiem, nie no. wiem. Może miałem jakąś wersję. No. No. Którą, której Lukas nie pociął. Tyler Darling. <głos> <głos> tak. <głos> no. I bardzo podoba mi się w ogóle ten koncept, że oni nie giną w jakiejś tam walce, tylko właśnie każdy ginie w jakiś inny sposób, i właśnie jako ostatni kilka jest pokazany, jako, jako oni umierają już w obliczu czegoś nie, nieuniknionego, tak. już się z tym godzą i. A co w ogóle sądzicie o, o tym. A pomyślę, żeby uśmiercić wszystkich głównych bohaterów właściwie. Znaczy, super. Ja myślałem, że to jest takie to, to spodziewane, ale nie, nie spodziewałem się, że naprawdę to tak się stanie. Nie, no to jest super. Akurat to jest takie właśnie takie niespodziewane, żeby w ogóle nie zostawić ani jednej osoby. No, nie? no właśnie. No, która by przekazała chociaż dalej albo chociaż poszła, chociaż rozgałęziła tak tą serię nie będzie za dwa, tak? To nie no. będzie. Właśnie... To... Był Może... taki już wywiad właśnie, czy się, ktoś tam się pytał Edwarda, czy zrobi Łotra 2, czy będzie w ogóle Łotra 2. On powiedział, że będzie i go wyreżyseruje go George Lucas. W sensie, że nowa, nowa nadzieja jest w tym, w tym ciągiem dalszym Łotra 1. Tak, no Ale zaskoczony nie. jestem, że, że to jest aż taki dosłowny ciąg dalszy. No jest dosłowny postaciny. ciąg dalszy. Właściwie można było oglądać te filmy jednym ciągiem i, no. I oprócz tak, fabulacjania Edwards. Tak. Skąd to w ogóle, w ogóle tak. wypieprzać z tym robić, robić nową nadzieję? Da, da, puszczać nową nadzieję? Tak. Nawet napisów końcowych nie puszczać. Szko i tutaj to drugi powód, dlaczego, dlaczego kurczę oni zrobili maratonu? Hmm, Fajnie tak, by się oglądało. Tak. Od razu Łotra 1, tak, a potem Nową Nadzieję. Na tak. Tak. W Heliosie, jakimś kurczę. czy innym A mu? co po, a po Nowej Nadziei do domu? No. No, pójść Nadzieja jest takim filmem, po którym spokojnie można iść. Albo go. wyciąć zakończenie Nowej Nadziei, wstawić zakończenie po prostu Jada i wszystko będzie się zgadzać. To znaczy, bo no, ja, teraz. Ale myślę, jest... nowa nadzieja była zamkniętą całością, to No właśnie. Nawet, nawet Dlaczego w ogóle przy... zrobili po kolejne filmy, skoro on się kończył na Nowej Nadziei znowu? <laughs> Dobra. Więc to CGI. CGI, tak. zareszcie jest, nareszcie. Nareszcie, kurwa, godzina. 50 podcastów. No, tego nie wytna. Cokolwiek powiecie, Do, tego nie wytna. Dobra, A wręcz więc... od tego, za, od tego ja zacznę. Ja nie wiedziałem, że Cushing, crush, Cushing, Cushing. jest... Cushing jest postacią z całkowicie. Myślałem, nie wiedziałem, że to jest ta sama postać, co w Nowej Nadziei. Pamiętałem, że kashing występuje w Nowej Nadziei. Skojarzyłem, że to jest, myślałem, że to jest może jakieś nawiązanie do tej postaci. W Nowej Nadziei ale nie, miałem, nie miałem pojęcia, że to jest dokładnie ta sama postać, a tym bardziej nie wiedziałem, że to jest postać w całości wygenerowana komputerowo. Ja to, ja to poradakstanie nie wiem, czy dlatego, że się zasugerowałem, że wiedziałem, że on nie żyje. Nie, nie spodziewałem się tego. Dokładnie jego zobaczyć, ale od razu jak spojrzałem na jego oczy, to mówię, coś tu jest nie tak i w każdych kolejnych ujęciach widziałem coraz więcej sztuczności. Tym, ale, ale mówicie, że wy tego nie dostrzegaliście, więc nie wiem, czy ja sobie to po prostu się zasługowałem tym i starałem się to dostrzec, że, że, to, jest, że to jest komputerowo wygenerowane, czy, czy, czy rzeczywiście tak było. No. Ale, ale patrząc, dzisiaj się nawet po drugim sensie, bo się byłem drugi raz, jest, bardziej się przyjrzałem tej postaci i najbardziej to widać po oczach. Że, że coś jest z nim nie takie, ale, ale no chyba, chyba był zrobiony dobrze, skoro, skoro na was wy by nie był. zauważyliście tak jakby, że... Był. Dla mnie, dla mnie to w ogóle szok, nie? Patrzę o, Peter Kaszyk, ja uwielbiałem jego horrory który grał w latach 60 nie? Eee, Dobrze się to, że Super, tak? Gość, gość ma 80 lat teraz, ale kurde, wygląda jakbyś młodo. Potem no przeczytałem, fair. potem dopiero jak mi powiedziałeś, że gość jest wygenerowany komputerowo nie żyje od 94, to szok. I w ogóle <grym <grym powinien mieć 100 lat, a nie 80, to tak jak prawda. sobie wtedy myślałem. Także wow. Kurczę, to może być duży. Także totalnie nie poznałem tego. Plus kurde, to jest takie trochę dziwne, że no ja to właśnie. traktuję pozytywnie. Bo gościa, gościa faktycznie nie poznałem, fajnie było go zobaczyć znowu na ekranie, bo ja bardzo, bardzo lubię tego aktora, tak. Ja uwielbiam wszystkie, wszystkie horrory habera, który grał. I pewnie będę uwielbiał te, które, które potem obejrzę. Bo jeszcze nie wszystkie widziałem. Ale no fajnie było go zobaczyć, ale z drugiej strony to no faktycznie to takie troszkę moralnie nie do końca, tak? Jeśli no wykopujesz aktora z grobu, tak? Dosłownie <ścoughs> tak. No. Jak, to, jak będzie wyglądała przyszłość w takim razie y, y, aktorów tego typu? Jak ktoś umrze, to zaraz będziemy występować. No. To jest <grym> możliwe, odpowiedzi. ale nie korzystają z tego jakoś często. Nie, ale, ten, ale jak, może... jak są z Madonną, to było słynne. I to też się ludzie wkurwiali z tego powodu. No ale Czy tam to pull, pull Madonna, walkę. czy ktoś inny? No. Tupak był hologramem na koncercie. No tak, tak. No no. może. No, może I ten gorila z pod hologramem straszny. No, <laughs> okay, no, exactly. Ale y, żebyśmy nie doczekali czasu, gdzie komputer dostąpi aktora całkowicie. No to, to temat no, na, to, na odcinek Black Mirror. Tak. <laughs> tak, ale nie, to już jest serial o tym, ale ty o tym nie wiesz. Jaki? No, bo, wątek jest w boczaku Horsemanie. No, ale no nie, z no, jednej strony faktycznie Cushinga było fajnie zobaczyć, tak? Podobnie. To... Z mojej perspektywy to nie tyle Kushinga, co Tarkina, który, który jakoś tam się też stał postacią trochę kultową, chociaż nie do końca rozumiem dlaczego, bo to był typ, który po prostu wydawał rozkazy. I tutaj robił dokładnie to samo, wydawał rozkazy. No, Ale był ważną wszyscy... postacią, w nowej nadziei, tylko postacią, która miała, miała do, do zrobienia, więc no właśnie, dali ją. Tak. Mhm, tak. Fan serwisu. No, komputerowa leja to się świeciła tam w tym filmie, więc... No, tutaj już wiedziałem, że to jest sztucznie zrobione, ale nie miałem pewności, czy to był... Nie, ma, nie mam tu teraz pewności, czy to jest... Nie, mówiłeś, mówiłeś przed podcastem, tak, to był... że Tak. że. Po prostu to, to są aktorzy, tak? Tylko, że nakładają mi coś na twarz, a potem to generują komputerowo. No i przed sensem nie wiedziałem, po seansie nie wiedziałem właśnie tak na świeżo, czy to jest aktorka, która jest bardzo podobna do Lei, do tej Carrie Fisher i ją tam pod, podkręcili tylko. Czy to faktycznie był kompletny sobowtór? To też był dobry efekt. Mi paradoksalnie ta Leia bardziej. Przekonała niż ni takim, dlatego że może że jej twarz pokazali właściwie tylko w jednym ujęciu, chyba z tego, co, co pamiętam. I, i, i nie było tyle ruchu. A, a... No, ja w ogóle myślałem, że Lei w ogóle nie, poka nie pokażą tego no, ja, ja, ja właśnie myślałem, że się skończy na tym ujęciu, ujęciu, ujęciu, ujęciu jej pleców, że, że na tym się skończy. A, a tu jeszcze dostałem taką niespodziankę, że dostałem zbliżenie na twarz. Ale, wiem, to, wiem, czy... ale to było akurat strasznie jak ciarzki, tak jakie mamy efekty specjalne. Tak, tak, tak. Faktycznie to znaczy, jakby zostawili tej, tej plecy do no, to, to była lepsza scena. Mm -hmm. Chociaż no. chociaż ekspozycja cała tego, tego tarkina też była taka, taki najazd kamery mm -hmm. i on się dopiero tyłem pokazany i on się dopiero odwraca, nie? Tak też ostentacyjnie dość. Mm -hmm. Także ktoś, kto nie kojarzy tej postaci, też mógł pomyśleć, co, dlaczego tego eksponuję. E, no bo w sumie w sumie tak się zacząłem zastanawiać, tak? Mm -hmm. Tylko ja pomyślałem, że po prostu pojawia się ważna postać dla serii. Tak? Ja no. nie pamiętam go zupełnie. Ja no. cały czas myślałem, że w trylogii prequeli gra. Ja skoro, no. skoro żyje w tej części, tak, to pewnie no. zagrał w Trylogii prequeli, a nie jest tak postacią z 1977 roku. No. Tak? No, aczkolwiek no, dalej nie wiem właśnie, co o tym myśleć. Tak? No. No ja, ja też nie do końca. Bo... Ja. ja w ogóle nie mam żadnych obiekcji. Z jednej strony nie chciał, żeby, żeby to się stało nagminne, a z drugiej to dosyć ciekawe. Fajnie zobaczyć postaci, których normalnie nie ma szans zobaczyć. Z, dru z drugiej strony też trochę tak można powiedzieć, że przyzwyczailiśmy się, tak, że mu z muzykami robią to samo. Tak? Można remiksować ich utwory, e, prze przeplatać się, robić featuringi. To już jest normalka. Tak Już ludzie ratują to jako fana. Jak wizerunek aktora się wykorzysta, no nadal kontrowersyjne. A może, może faktycznie kiedyś to będzie tak, jest, tak standardowe, że przestaniemy w ogóle zastanawiać się, czy to moralnie złe, czy nie. Faktycznie, czas pokaże. To czy mamy dobra. coś jeszcze do dodania tak Chyba kończymy tę dyskusję. Więc do usłyszenia za rok. jak Będziemy mówiłeś, rozmawiać chyba. ponownie o Gwiezdnych Wojnach 8. A już to mówiłeś. Ale oni tego nie słyszeli jeszcze. Bo to być jeszcze raz, bo ci przerwałem. Nie, to może tak zostać. No dobra. dobra, dobra. No, to, no to na razie. Bo. Trzymajcie się. No i do zobaczenia za jakimś jak w jakiś następnym podcastie. Nasz... Do, do usłyszenia. Cześć. Cześć. jeden żaden typ, typ pod ciemnej gwiazdy ony weź pierwszy psza jeden glista padalec pewne czyna Klugawiec. społocz cierwo wstręcił żmija sukinsengat gniaz co, co? czekaj gnidas das gnidas gni w tych synonimach jest nawet jako siurek. <grystanie> <grystanie> a było tłumaczenie w Imperium kontratakuje, bo, bo w ogóle Luke Skywalker miał eskadrę Łotrów w Imperium kontratakuje. I, się, I było w jednym tłumaczeniu było łotra, a drugim Łobus. było Łobus 2, Łobus 2, Łotr 2. Także to stąd też. Łobus, e, Łotrzyk, Szelma, Łajdak, Łotr, oszustw, e, Frant. Ziółko, szuja, gaugan, ptaszek, huncfot, łapserdach, drapichrus, spiglarz, o, oczaj dusza, e, podlec, skurczybyk, szubrawiec, ananas, wywłoka, zbereźnik, zgniłek, samotny, samotnik, słoń, neuznica. Zbereźnik jeden. Neuznik, niecnota, łachutra. Ananas.